Profesor doktor medycyny Antoni Kempiński Psychopatia. Pojęcie psychopatii a system wartości W psychiatrii współczesnej terminu psychopatia używa się rzadziej niż przed kilkudziesięciu laty. Nie oznacza to bynajmniej. Jakoby problem ten stał się mniej aktualny w psychiatrii, psychopatów nie brak na świecie, tylko nazywa się ich dziś inaczej. W psychiatrii istnieją mody na pewno określenia i modne niegdyś określenie psychopatia lub neuropsychopatia zastępuje się dziś często pojęciem przewlekłej nerwicy, nerwicy charakteru, dystonii werytatywnej, utrwalonych zmian osobowości, niedojrzałości emocjonalnej i tym podobne. Prawdopodobnie ta zmiana w terminologii dokonała się pod wpływem szkół psychodynamicznych, które większą wagę przywiązują do dynamiki rozwoju i wpływów środowiskowych, podczas gdy dawniej popularne szkoły konstytucjonalne kładły nacisk na niezmienność natury ludzkiej, wynikłą z działania czynników natury genetycznej. Na ogół niezmienność kojarzy się z wpływami genetycznymi, a zmienność z wpływami środowiskowymi, gdy się wychodzi z niecałkiem słusznego założenia, że środowisko jest bardziej zmienne niż plan genetyczny. Tymczasem plan genetyczny jest raczej bardzo plastyczny, modeluje się pod działaniem środowiska, jedne geny zostają zahamowane, a inne aktywowane. Natomiast środowisko może być mało plastyczne. Na przykład pewne normy społeczne mogą być zupełnie niedopasowane do zmienionych warunków życia, odczuwa się powszechnie ich nieaktualność, ale zmienić ich nie można, dopiero gwałtowny przewrót niszczy starą strukturę, a w miejsce jej tworzy nową, na ogół lepiej dostosowaną do zmienionych warunków życia. Cechą życia jest dialektyka zmienności i niezmienności. Życie polega na ustawicznej zmianie, wynika to choćby z jego charakteru metabolicznego. Istoty żywe są tak zwanymi układami otwartymi, to znaczy istniejącymi dzięki stałej wymianie metabolizmowi energetyczno-informacyjnej ze środowiskiem, bez swego środowiska nie mogą one istnieć. Autor przedstawił swoją teorię metabolizmu najpełniej w dziele – melancholia. Z metodologicznego punktu widzenia jest więc błędnym rozpatrywanie struktury i funkcji żywego ustroju niezależnie od jego środowiska. Niestety, często musimy tak postępować, gdyż nie jesteśmy po prostu w stanie objąć jednym spojrzeniem żywej jednostki i jej otoczenia. Wydzielamy ją z całości, gdyż wydaje się nam, że jest ona w ten sposób łatwiej dostępna obserwacji. Drugim błędem wynikającym z niedoskonałości umysłu ludzkiego jest skłonność do unieruchamiania lub, wyrażając się drastyczniej, zabijania przedmiotu obserwacji. Dziecko zainteresowane motylem stara się przede wszystkim go uchwycić, unieruchomić, poza chęcią posiadania i władania odgrywa tu rolę ciekawość, a ta jest lepiej zaspokojona, gdy przedmiot obserwacji ma się w ręce, ma się nad nim władzę. Poza tym łatwiej obserwować przedmiot nieruchomy niż będący w ruchu. Obserwacja ruchu jest dalszym etapem naszego poznawania otaczającego świata, jest czymś trudniejszym. Najpierw percepujemy świat w jego formie niezmiennej, a dopiero później w zmiennej. Dziecko najpierw unieruchamia motyla. Nieraz w sposób dość okrutny, to jest zabijając go, a dopiero potem stara się zobaczyć, jak on się zachowuje w ruchu, ponieważ wtedy przedmiot obserwacji jest już często martwy. Nadaje mu ruch w sposób sztuczny, na przykład poruszając motylem, machając jego skrzydełkami i tym podobne. Studia medyczne, zajmujące się obserwacją tak skomplikowanego przedmiotu, jakim jest człowiek, zaczyna się od obserwacji trupów, anatomia, histologia, wychodząc ze słusznego założenia, że obserwacja przedmiotów bez ruchu, czyli uśmierconego, bo cechą życia jest ruch, jest łatwiejsza niż przedmiotów ruchu w obserwacjach naszych bliźnich, a one stanowią główną treść naszego życia psychicznego. Gdyż naszym środowiskiem jest przede wszystkim środowisko społeczne, staramy się też unieruchomić nasz przedmiot obserwacji. Już przy pierwszym zetknięciu określamy go z pomocą różnego rodzaju skali wartości. Ładny, brzydki, mądry, głupi, dobry, zły, sympatyczny, niesympatyczny, łagodny, gwałtowny i tym podobne. Jakby ten sam człowiek nie mógł być raz ładny, a raz brzydki, zależnie od stanu swych uczuć i od tego, z jakim uczuciem ktoś na niego patrzy. Raz mądry, a raz głupi, zależnie od trudności sytuacji, w jakiej się znalazł, raz dobry, raz zły i tym podobne. Kontakt z drugim człowiekiem wymaga jednak natychmiastowej orientacji, to jest przyjęcia postawy do lub od nie można wobec drugiego człowieka przyjąć postawy neutralnej, gdyż środowisko społeczne jest zbyt angażujące emocjonalnie, by można być wobec niego obojętnym. Wprawdzie często się mówi, jestem w stosunku do niego obojętny, neutralny, bezstronny podobne. Twierdzenie takie jest jednak niezgodne z subiektywną rzeczywistością. Wobec człowieka obojętnego, neutralnego żywimy w rzeczywistości uczucia nieprzychylne, gdyż staramy się traktować go jako obojętny przedmiot, przejść obok niego, uniknąć z nim kontaktu, przyjmujemy więc zasadniczo postawę od. Dlatego człowiek już od najmłodszych lat stara się sklasyfikować otaczających siebie ludzi, by móc z miejsca do nich się zbliżać lub od nich uciekać. Już niemowlę do jednych osób wyciąga rączki i się śmiecha, a przed innymi w strachu się cofa i krzyczy. Kryteria klasyfikacyjne są bardzo różnorodne i zmieniają się w ciągu życia, a także w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb danego człowieka. Gdy człowiek jest głodny, to najmilszą dla niego osobą jest ta, która da mu jeść i tym podobne. W klasyfikacji ludzi innymi kryteriami posługuje się lekarz somatyk, innymi psychiatra, inne stosuje pracownik aparatu wymiaru sprawiedliwości, a inny artysta i tym podobne. Kryteria zależą więc również od celu, jaki przyświeca naszemu zetknięciu z drugim człowiekiem. Klasyfikacja jest pierwszym krokiem w naszym poznawaniu otaczającego świata. Dziecko zbierając muszelki na plaży stara się je poklasyfikować według wielkości, kształtu, koloru i tym podobne. Każda nauka zaczyna się od systemu klasyfikacyjnego i często system ten wywołuje najwięcej dyskusji, zwłaszcza w naukach dość młodych i nie mających dostatecznych podstaw teoretycznych. Klasyfikując stawiamy na niezmienność życia. Cecha klasyfikowania musi być względnie niezmienna. Trudno na przykład byłoby klasyfikować ludzi wedle ich wysokości. Gdyby się ona zmieniała każdego dnia, jeśli więc klasyfikujemy danego człowieka i mówimy o nim, to jest człowiek porządny lub to jest łajdak, przystojny lub brzydki, bogaty lub biedny i tym podobne, to zakładamy niezmienność danej cechy, mimo że ktoś w jednej sytuacji może się zachować uczciwie, a w innej nieuczciwie, że dla jednych może być bogaty, a dla innych biedny, dla jednych piękny, a dla innych brzydki i tym podobne. Ewangelia Jana zaczyna się od słów, in principio erat verbum na początku było słowo. U ludów polinezyjskich dopiero nazwanie przedmiotu nadaje mu byt, gdy przedmiot nie ma nazwy, to dla nich nie istnieje. Magiczne działanie słowa polega między innymi na tym, że jest w nim siła, świat niech się stanie. Po wpływem słowa mogą w naszym obrazie otaczającego świata powstać przedmioty, które w rzeczywistości w świecie tym nie istnieją. Nasz metabolizm informacyjny ma charakter społeczny. Ponieważ w komunikacji między ludźmi słowo odgrywa najważniejszą rolę, więc społeczny u człowieka oznacza, praktycznie sprawę traktując, słowny. Nasz obraz świata jest zatem obrazem słownym, pojęciowym. Istnieje w nim przede wszystkim to, co ma swoją nazwę. W naukach nawet ścisłych. Istniało i prawdopodobnie nadal istnieje, tylko nie zawsze z tego zdajemy sobie sprawę, wiele przedmiotów czystosłownych, pojęciowych, które w rzeczywistości nie istnieją, ale za istniejące są uważane, gdyż istnieje słowo, np. w chemii i fizyce floriston, eter. W psychologii i psychiatrii, a więc naukach, które zajmują się przede wszystkim subiektywnym aspektem rzeczywistości, to jest tym, jak człowiek przeżywa siebie i swój świat, sprawdzenie realności terminu jest nieraz bardzo trudne, gdyż opiera się na subiektywnym obrazie rzeczywistości. Sprawdzam za pomocą własnego przeżycia. Nigdy na przykład nie dowiem się, co oznacza miłość, lęk, nienawiść, piękno i tym podobne, gdy sam tego nie przeżyłem. W takiej sytuacji łatwo powstają przedmioty słowne, to znaczy istniejące wyłącznie dzięki fiat słowa, stworzone przez słowo. Wskutek tych fikcyjnych przedmiotów psychologia i psychiatria sprawiają nieraz wrażenie nauk niezwykle tajemniczych i skomplikowanych, choć w rzeczywistości powinny być proste i jasne, bo dotyczą podstawowych spraw ludzkich. Tendencje klasyfikacyjne wynikają z potrzeby porządku. Świat, w którym się poruszamy, nie może być chaotyczny, staramy się narzucić mu własny porządek, który jednak nie jest tylko własny, ale też jest porządkiem otoczenia. W metabolizmie informacyjnym ścierają się z sobą porządek własny i porządek otoczenia, obraz świata jest wypadkową obu tych porządków. W bardzo rozmaity sposób można klasyfikować otaczający nas świat. Rodzaj klasyfikacji zależy od aktualnej hierarchii wartości, od tego, jaki jest cel naszego kontaktu z otoczeniem. Inaczej ludzi będzie klasyfikował nasz portrecista inaczej psychiatra, inaczej milicjant itd., każdy z nich stawia sobie inne cele, stykając się z ludźmi, ma inną hierarchię wartości. Te cechy ludzkie, które są ważne dla milicjanta, mogą być nieistotne dla artysty i tym podobne. W hierarchii wartości psychiatry najważniejszą sprawą jest przynieść pomoc w cierpieniach psychicznych tym, z którymi się on styka na gruncie zawodowym. Słowo psychopatia oznacza cierpienie psychiczne patcho z cierpienie. Powinno więc odnosić się ono do wszystkich pacjentów psychiatrycznych, ale odnosi się do tej grupy chorych, u których cierpienie to utrwaliło się od młodych lat i nie wykracza jeszcze poza granice wspólnego świata, to znaczy nie ma charakteru psychotycznego. Popularna definicja psychopatii, podana przed laty przez jednego z wybitnych psychiatrów niemieckich Schneidera, podkreśla ten moment cierpienia. Psychopata to człowiek, który sam cierpi i, lub, u innych cierpienie wywołuje. Jego kolec psychopatyczny jest skierowany jednocześnie na wewnątrz i na zewnątrz. Ale w definicji tej jest jednocześnie ujęty zasadniczy cel psychiatrii, to co jest najważniejsze w hierarchii wartości każdego psychiatry, badanie i leczenie ludzi, którzy sami cierpią i u swego najbliższego otoczenia cierpienia wywołują. Jak wspomniano, charakterystyczną cechą odróżniającą psychopatię od innych cierpień psychicznych jest utrwalenie, niezmienność. Kolec psychopatyczny jest jakby skostniały, wymknął się on spod ogólnego rytmu życia, procesu wniszczenia i budowy, rytmu śmierci i zmartwychwstania. Dialektyka zmienności i niezmienności życia jest z jednej strony następstwem rytmu śmierci i zmartwychwstania, a z drugiej – tendencji perseveracyjnych. to jest powtarzania stale tych samych struktur czynnościowych. W psychopatii tendencje perseveracyjne biorą górę nad tendencjami do niszczenia i zmiany struktur czynnościowych. Tendencje perseveracyjne są często wynikiem organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje pytanie, w jakim stopniu psychopatia jest uwarunkowana takimi zmianami. W Polsce profesor Tadeusz Bilkiewicz był pierwszym, który zwrócił na to zagadnienie uwagę i jego, a także jego uczniów badania w wielu przypadkach psychopatii wykazały ewidentne zmiany organiczne ośrodkowego układu nerwowego. W ten sposób powstało pojęcie charakteropatii, które w polskiej psychiatrii ogólnie się przyjęło. A zatem w psychopatii dialektyczna równowaga między zmiennością życia a jego niezmiennością jest przesunięta w kierunku niezmienności. Wskutek tego szczególnie charakterystyczna dla życia ludzkiego nieprzewidzialność, wynikająca z niezwykłego u człowieka bogactwa struktur czynnościowych, w psychopatii ulega redukcji. Można często trafnie przewidzieć, jak psychopata w danej sytuacji się zachowa, gdyż jego sposoby zachowania i przeżywania częściej się powtarzają niż u osób niewykazujących cech psychopatycznych. Element niezmienności istnieje jednak u każdego człowieka, ale w nie tak silnym stopniu jak u psychopatów. Dzięki temu elementowi możemy ludzi klasyfikować wedle różnych typów osobowości. W tym ujęciu psychopatie byłyby tylko silniej zaznaczonymi i bardziej utrwalonymi różnego rodzaju wariantami typów osobowości. Typ osobowości jest tym, co ogranicza zakres możliwości tworzenia różnorodnych struktur czynnościowych. Na przykład człowiek z natury nieśmiały nie będzie się zachowywał w sposób pewny siebie, buńczuczny i tym podobne. Choćby nawet chciał być takim, to nie potrafi. Proces formowania decyzji ukształtował się u niego w ten sposób, że z wielu możliwych sposobów zachowania wybiera on z reguły, nieraz automatycznie, sposoby charakteryzujące się nieśmiałością i niepewnością. Struktury czynnościowe przeciwstawne zostają stłumione, stanowią one jungowski cień psychiki danego człowieka, który może ujawnić się w marzeniach sennych, pod wpływem zamroczenia alkoholowego, w psychozach, a nawet w wyjątkowych sytuacjach. Człowiek zawsze nieśmiały okazuje się wówczas nadspodziewanie śmiały. Każda cecha ma swoją cechę przeciwną. Cechy charakteru, osobowości, a także cechy psychopatyczne składają się ze struktur czynnościowych o większym współczynniku prawdopodobieństwa realizacji. Człowiek nieśmiały to taki, u którego struktury czynnościowe, charakteryzujące się niepewnością i nieśmiałością, zostają łatwiej zrealizowane niż struktury o przeciwstawnej charakterystyce. Człowiek nieśmiały potencjalnie może być bardzo śmiały, ale realizuje się w formie nieśmiałej. Istotną sprawą jest tu decyzja, która struktura czynnościowa zostanie wybrana. To, co zostanie raz zrealizowane, ma większe szanse powtórzenia przy następnym wyborze, niż to, co nie zostało wybrane. Każda decyzja ogranicza zakres możliwości, gdyż następna decyzja idzie często śladami poprzedniej, jest to proces określany w neurofizjologii jako torwanie. Rozpoczynając partię szachów, mamy prawie nieograniczone możliwości wykonania różnorodnych ruchów i kombinacji. Z każdym jednak ruchem możliwości te się zmniejszają, aż w końcu zostaje tylko jedna mat. Na to, że proces formowania decyzji kształtuje się w określonym kierunku, dzięki czemu zarysowują się pewne cechy osobowości, a inne pozostają w ukryciu. Bez wątpienia wpływa plan genetyczny, ale też warunki środowiskowe, które mogą wykluczać formowanie się innych decyzji. A wreszcie wpływa sama decyzja, jak wspomniano. Każda decyzja zmniejsza szansę wyboru wariantu zachowania odrzuconego. Trzy więc czynniki wpływają na kształtowanie się naszej osobowości, genetyczne, środowiskowe i czynnik wolnej woli, decyzji. Ten ostatni sprawia, że jesteśmy do pewnego stopnia odpowiedzialni za to, co z siebie zrobiliśmy. Forma naszej osobowości w pewnej mierze od nas samych zależy. Istnieją różne podziały typów osobowości i różne podziały typów psychopatii. Istnieje pewna zależność między obu systemami klasyfikacyjnymi. Typologia osobowości jest szersza, obejmuje ona różnorodne cechy zachowania się i przeżywania ludzkiego. Typologia psychopatii natomiast jest nieco węższa, gdyż koncentruje się na tych cechach, które są przyczyną cierpienia danego człowieka i, lub, jego otoczenia. Typologię psychopatii można jednak traktować jako swoistą typologię zaostrzonych cech osobowości. W kontaktach międzyludzkich konieczna jest szybka orientacja. Jak już wspomniano, trzeba z miejsca określić, z kim się ma do czynienia, gdyż od tego zależy przyjęcie postawy do lupot i wybór odpowiednich form zachowania się, które są najlepiej dostosowane do danej osoby. Jak już wspomniano, hierarchia wartości zależy od celów, jakie w danym kontakcie sobie stawiamy. Inaczej klasyfikujemy ludzi, gdy chodzi nam o miłe spędzenie czasu, a inaczej, gdy zależy nam na dobrym wykonaniu pracy i tym podobne, zadaniem psychiatry, jak i każdego lekarza, jest ulżyć choremu w jego cierpieniach. W psychiatrii jednak w znacznie większym stopniu niż w somatycznych dyscyplinach medycyny pomoc ta sprowadza się do bezpośredniego wpływu człowieka na człowieka. Wpływ ten ma być, jak już wspomniano, dodatni, przynoszący ulgę choremu. Określamy go jako oddziaływanie psychoterapeutyczne. W psychiatrii wprawdzie dzięki powstaniu psychofarmakologii możemy ulżyć choremu za pomocą różnego rodzaju środków chemicznych. Oddziaływanie psychoterapeutyczne pozostaje jednak w niej najważniejszą częścią terapii. Oddziaływanie psychoterapeutyczne musi być dostosowane do osobowości pacjenta, w przeciwnym razie bowiem nie odniesie ono spodziewanego skutku. Inaczej musimy podejść do psychastenika, a inaczej do histeryka, inaczej do schizoida, a inaczej do anemkasty i tym podobne. Psychiatra musi szybko sklasyfikować osobowość swego chorego i odpowiednio do tego w stosunku do niego się zachowywać. Często przy pewnym doświadczeniu robi to prawie automatycznie, nie zastanawiając się zbytnio nad metodą klasyfikacji. Ta łatwość klasyfikacji wynika prawdopodobnie stąd, że psychiatra ma przeważnie do czynienia z zaostrzonymi i utrwalonymi cechami osobowości, u jego pacjentów typ osobowości zmienia się w typ psychopatii. Istnieje wiele sposobów klasyfikowania ludzi wedle typu ich osobowości. Wybór takiego czy innego systemu klasyfikacyjnego zależy od wielu czynników, nie zawsze obiektywnych i naukowych. Zależy na przykład od typu osobowości badającego. Zazwyczaj badający zwraca przede wszystkim uwagę na te cechy osobowości, które sam w nadmiarze posiada, a więc psychastenik, na psychasteniczne, histeryk, na historyczne i tym podobne. Zależy też od tak tzw. ducha epoki. Do niedawna, bo jeszcze na początku bieżącego stulecia, w klasyfikacji psychopatii i typów osobowości zwracano przede wszystkim uwagę na cechy odbijające od przeciętnej normy. Stopień dziwactwa stanowił główne kryterium klasyfikacyjne. Była to jeszcze epoka, w której normy i wzory społeczne twardo się utrzymywały, nie można ich było bezkarnie łamać. Wszelkie próby innego życia, nie mieszczącego się w razie norm społecznych, działały na otoczenie szokująco, człowiek taki zyskiwał sobie te psychopaty. Od tego czasu w życiu społecznym wiele się zmieniło, autorytet norm społecznych uległ wraźnemu zachwianiu. Tolerancja na formy zachowania odskakującej od przeciętnej normy stała się znacznie większa, gdyż w ogóle nie wiadomo, jaka jest ta norma. Dziwaczność przestała odgrywać rolę najwyższego kryterium klasyfikacyjnego, gdyż nieraz trudno nawet określić, co jest dziwaczne, a co nie jest. Poza tym zaręszczenie społeczne, to znaczy ograniczenie wolnej przestrzeni człowieka, uzależnienie od wielu ludzi i instytucji, stałe ocieranie się od drugiego człowieka i tym podobne, prawdopodobnie utrudnia powstawanie psychopatycznych dziwaczności. Cechy psychopatyczne, jak się zdaje, bójni rozwijają się w spokojnych i ustabilizowanych warunkach społecznych. W tak zwanych czasach gorących, np. podczas wojny, psychopaci zaczynają dominować w społeczeństwie. Jeden z klasyków psychiatrii, Ernest Kretschmer, wyraził się, że psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich ekspertami, a w czasach gorących oni panują nad nami. Psychopata musi mieć więcej wolnej przestrzeni, by mógł spokojnie dziwactwa hodować. Dziś w terminologii psychologicznej i psychiatrycznej pierwsze miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację typów osobowości, zajmuje termin niedojrzałej osobowości lub uczuciowej niedojrzałości. Termin to trudny do zdefiniowania, gdyż nie wiadomo, kiedy u człowieka proces dojrzewania się kończy, są tacy, co twierdzą, że dopiero z chwilą śmierci. Nie wiadomo też, jakie cechy stanowią o dojrzałości. Jako cechy niedojrzałości psychicznej najczęściej podaje się, przewagę postawy biory daje, zwłaszcza w sferze uczuciowej, oraz brak poczucia odpowiedzialności. Jak łatwo się domyśleć, wybór właśnie tych cech w znacznej mierze zależy od współczesnych warunków społecznych. Utrudniają one przyjęcie postawy twórczej i wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności. Dlatego przeważa dzisiaj postawa konsumpcyjna, a poczucie odpowiedzialności rozpływa się w gąszczu powiązań społecznych i ekonomicznych. Powyższe uwagi mają uzmysłowić fakt, iż naukowa obiektywność systemów klasyfikacyjnych typów osobowości i typów psychopatii jest sprawą raczej problematyczną i nie można odrywać jej od potrzeb i typu osobowości badającego, jak też od warunków społecznych, w których on żyje. W psychiatrii i w psychologii istnieje przytłaczająca nowość klasyfikacyjnych systemów osobowości. Na ogół każdy poważniejszy autor stara się stworzyć swój własny system. W codziennej jednak praktyce psychiatrycznej i psychologicznej, psychologii klinicznej, posługujemy się na ogół wspólnym i dość jednolitym językiem, jeśli chodzi o klasyfikację osobowości czy psychopatii. Ten pospolity system klasyfikacyjny jest zwykle zlepkiem różnych systemów bardziej naukowych i prawdopodobnie jest on najlepszy, gdyż spełnia swoją rolę w codziennej praktyce psychiatrycznej czy psychologicznej. Dlatego przedstawiona tu próba klasyfikacji będzie się przede wszystkim na nim opierać. Pominięto natomiast próbę przedstawienia piśmiennictwa przedmiotu, gdyż jej obfitość przerasta możliwości autora dokonania choćby najbardziej skrótowego streszczenia. Książka ta została napisana w ostatnich miesiącach życia ciężko chorego autora. Zagadnienia te są zresztą rozpatrywane w każdym podręczniku psychologii i psychiatrii. Klasyfikacja naszych bliźnik dokonuje się jakby w dwóch etapach. W pierwszym, ocena na pierwszy rzut oka, zwraca się uwagę na ogólny charakter ruchu danego człowieka. Autor, jak wynika z jego uwagi na marginesie tego miejsca rękopisu, miał na myśli gesty, mimikę, mowę. Zagadnieniem ekspresji człowieka zajął się w napisanym 1962 rok, a niewydanym dotychczas wiele tytułem metoda badania psychiatrycznego ukaże się ono pod tytułem poznanie chorego. Czy ruch ten jest zwrócony na zewnątrz? Czy to wewnątrz? Jungowska ekstrawersja i introwersja, Bleulerowska postawa syntoniczna i autystyczna, Kretschmerowski typ cyklotemiczny i schizotymiczny. W drugim etapie zwraca się uwagę na hierarchię wartości danego człowieka, na to co w jego życiu jest najważniejsze, a więc na opinie otoczenia u histeryka i psychostenika, nakazy i zakazy u anemkasty, obsesyjny typ osobowości, własny świat przeżyć u schizoida, świat otaczający u cyklotymika, syntonika i tym podobne. Człowiek wyraża się swoim ruchem, ruchem w formie najszerszej obejmującym wszelkie postacie zewnętrznego zachowania się człowieka, a więc postawę ciała, mimikę, sposób wysławiania się, sposób ugrania się i tym podobne. Doświadczony psychiatra czy psycholog kliniczny nieraz na podstawie tylko obserwacji i postawy ciała, mimiki, ton głosu, sposobu ubierania się potrafi bardzo trafnie scharakteryzować danego człowieka i nierzadko ta klasyfikacja, dokonana na pierwszy rzut oka, jest znacznie lepsza niż klasyfikacja tzw. naukowa, oparta na baterii rozmaitych psychologicznych testów osobowości. Testy te nie są jednak pozbawione znaczenia, często zwracają one uwagę na cechy osobowości wymykające się spod bezpośredniej obserwacji. W codziennej pracy praktyczniejsza jest jednak klasyfikacja na pierwszy rzut oka. Analogicznie jak w życiu każdego człowieka, pierwsza decyzja w zetknięciu się ze światem otaczającym dotyczy przyjęcia zasadniczej postawy emocjonalnej do lupot. Tak i w ocenie drugiego człowieka najpierw zwracamy uwagę na to, jaką on postawę względem nas zajmuje, identyfikując często własną osobę ze światem otaczającym danego człowieka. Jeśli on wobec nas przybiera postawę wycofującą, to skłonni jesteśmy przyjąć, że taką właśnie postawę ma w stosunku do całego świata. Hipoteza raczej błędna, gdyż ten sam człowiek wobec jednych może być syntonikiem, a wobec innych – autystyczny. Na ogół jednak zasadnicze postawy emocjonalne powtarzają się, ich współczynnik perseveracji jest duży. I jeśli u kogoś obserwujemy przewagę postawy od czy do, to przewaga ta występuje niezależnie od aktualnej sytuacji, choć o tej sytuacji nie powinno się zapominać przy próbach klasyfikacji osobowości człowieka. Ta zasadnicza decyzja do lub wpływa na całą motorykę człowieka i na jego stosunek do świata otaczającego. Przy dominacji postawy do człowieka jest zwrócony ku otaczającemu go światu, wychodzi mu naprzeciw. Odczuwa, że ma wolną przestrzeń przed sobą, w której może realizować swoje plany aktywności. Dlatego przeważają u niego struktury czynnościowe zrealizowane nad potencjalnymi. Człowiek taki jest realistą, współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest u niego duży. Człowiek taki jest uczuciowo związany z otoczeniem, współbrzmi z nim, syntonia. Co daje wrażenie ciepła, miłego i swobodnego kontaktu? Niebezpieczeństwo ekstrawertywnego stylu życia polega na tym, że człowiek, za bardzo żyjąc otoczeniem, traci do pewnego stopnia swoją indywidualność. W skrajnych wypadkach może dojść do powstania osobowości, którą Eric Fromm w swych dziełach określał jako marketing personality, osobowość rynkowa, to jest taka, w której na pierwszy plan wysuwają się cechy popularne w danym środowisku społecznym. Według Kretschmera przewaga postawy dowiąże się na ogół z kulistą budową ciała, techniczną, ze skłonnościami do choroby zawałowej i nadciśnieniowej, cukrzycy oraz cyklofrenii. Na razie nie wiemy, dlaczego właśnie taki typ budowy ciała i pewne choroby somatyczne i psychiczne korelują z przewagą postawy do. Przy przewadze postawy od człowiek wycofuje się z kontaktu z otoczeniem, zamyka się w sobie przed światem otaczającym. Jego świat wewnętrzny jest ważniejszy od świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny naraz służy jedynie jako teren, w którym realizuje się własne plany i marzenia. Nie ma się z nim kontaktu uczuciowego. Granica między ja a światem otaczającym jest często nie do przebycia. Ludzie oddzieleni są od swego otoczenia szklaną szybą, wieje od nich chłód, nie stwarzają ciepłej atmosfery, typowej dla ludzi z kręgu przeciwnego, cyklotemicznego, syntonicznego, ekstrawertywnego. Zasadnicza postawa emocjonalna odbija się na motoryce. Przy przewadze postawy do ruchy, gestykulacja, postawa, sposób mówienia, mimika i tym podobne są zgrane z sytuacją zewnętrzną. Dzięki temu są harmonijne, nie rażą, tego typu zgranie ruchowe ze światem otaczającym daje się obserwować na ogół wszystkich zwierząt, syntonia jest tu nich regułą, a nie tylko cechą jednego z typów jak u człowieka. Natomiast przy przewadze postawy otruchy są kanciaste, odstają od otoczenia, nigdy nie są do niego w pełni dostosowane, wyraźnie odczuwa się przydział między daną jednostką a jej otoczeniem. Na utrwalenie się przewagi postawy do lub otoczenia wpływa wiele czynników, przede wszystkim natury genetycznej, a dalej wiele wczesnych czynników środowiskowych. Klimat uczuciowy lat dziecinnych łatwo prowadzi do utrwalenia się jednej z tych postaw, nie należy też zapominać, że między jednostką a jej środowiskiem wytwarza się relacja typu błędnego koła, powodując, że jedna z postaw ma większe szanse utrwalenia. Jeśli u jednostki przeważna postawa do to na ogół jej otoczenie też taką postawę w stosunku do niej przyjmuje, co wzmacnia z kolei jej postawę do. Odwrotnie, przy przewadze postawy otoczenie na ogół odsuwa się od takiego człowieka, co z kolei wzmacnia u niego też postawę. Łatwiej nawiązać kontakt ze sobą z przewagą postawy do, minusem tego typu kontaktów jest to, że są one na ogół dość powierzchowne, człowiek taki zbytnio żyje światem zewnętrznym, by jego świat wewnętrzny mógł się w pełni rozwinąć i nabrać cech pewnej indywidualności i oryginalności. Z ludźmi z przewagą postawy odznacznie trudniej jest nawiązać kontakt, ale gdy uda się nam przełamać pierwsze lody, gdy nabiorą oni do nas zaufania, wówczas nierzadko odsłania się przed nami świat przeżyć niezwykle bogaty, nieraz powikłany i skomplikowany. Psychiatra musi się bronić przed odpowiadaniem tą samą postawą na postawę chorego. Odnosi się to do postaw negatywnych. Jeśli pacjent demonstruje wobec niego postawę od, nieraz wynikłą ze swoistości badania psychiatrycznego, które zazwyczaj nie jest dla chorego przyjemnością, to psychiatra nie powinien odpowiadać analogiczną postawą od, gdyż to by pogłębiło przepaść między nimi a chorym, ale starać się przyjąć postawę do, dlatego w psychiatrii tak ważne jest, by lekarz lubił swoich pacjentów i chciał się zawsze do nich zbliżyć. Drugi etap klasyfikacji jest znacznie bardziej skomplikowany. Każdy bowiem człowiek ma inną hierarchię wartości. Hierarchia ta może zresztą zmieniać się z wiekiem i zależnie od warunków środowiskowych, jest więc czymś znacznie bardziej zmiennym i różnorodnym niż przewaga postawy do lub od. Prawdopodobnie w jej genezie odgrywają większą rolę czynniki środowiskowe niż genetyczne. Hierarchia wartości odgrywa decydującą rolę przy formowaniu się decyzji. Struktury czynnościowe stojące wysoko w hierarchii wartości danego człowieka mają większe szanse, by zostać wybrane w momencie decyzji i one są przede wszystkim realizowane. Ich współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest większy niż struktury stojących niżej w hierarchii wartości. Nierzadko jednak się zdarza, że postępujemy całkiem przeciwnie, niż byśmy chcieli i za Ovidiuszem powtarzamy Video Meliora, Probocue, Deteriora Secuor widzę i uznaję, co lepsze, ale postępuje gorzej. Istniałyby więc w człowieku jakby dwie hierarchie wartości. Jedna idealna, takim bym chciał być, a druga realna, takim jestem naprawdę. W formowaniu się decyzji ważniejszą rolę odgrywa ta druga hierarchia wartości. Nieraz wytężamy wolę, by być dobrymi, szlachetnymi, odważnymi i tym podobne, a w ostatecznej decyzji wybieramy sposób zachowania przeciwnym naszemu ideałowi. Proces formowania się decyzji jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, tylko drobna jego część dociera do naszej świadomości, odczuwamy to jako wahanie, wysiłek woli i tym podobne. W świetle świadomości znajduje się też idealna hierarchia wartości, takimi chcielibyśmy się widzieć. Ostateczny wybór struktury czynnościowej nie zależy jednak od części świadomej procesu decyzji w tym stopniu, co od tych jego mechanizmów, które znajdują się poniżej progu świadomości. Na skutek częstego powtarzania się wiele decyzji dokonuje się automatycznie. Bez udziału świadomości, również działanie podstawowych potrzeb biologicznych rozgrywa się najczęściej poniżej progu świadomości. Ktoś, na przykład, chce przestać palić, ten cel zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w jego idealnej, świadomej, hierarchii wartości, ale dotychczas był on namiętnym palaczem, to znaczy, gdy miał do wyboru zapalić lub wstrzymać się od palenia. Zawsze wybierał to pierwsze. W jego hierarchii wartości, działającej przeważnie na zasadzie stale powtarzających się wyborów, a więc przeważnie zautomatyzowanych i nie docierających nawet do świadomości, pierwsze miejsce zajmowało palenie papierosów. Gdy człowiek taki zdecyduje z tych czy innych względów rzucić palenie, dochodzi u niego do walki między idealną, to jest świadomą hierarchią wartości, i realną hierarchią, z której często sam nie zdaje sobie sprawy. I zdarza się, że choć bardzo chce rzucić palenie, to jednak ostateczna decyzja jest zapalić. Inny znów człowiek postanowił być dobry, altruistycznie nastawiony do innych ludzi, ale zawsze był on raczej egoistą i sobkiem i mimo pięknych zamierzeń takim nadal pozostaje, gdyż realna hierarchia wartości działa zwykle silniej od idealnej. Człowiek głodny zajęty innymi sprawami może nie myśleć o głodzie lub myśl te stara się od siebie odsunąć. Coś innego zajmuje naczelne miejsce w jego aktualnej, świadomej hierarchii wartości. W hierarchii realnej, podświadomej najważniejszym celem jest jednak zaspokojenie głodu. I ostateczny wybór formy aktywności jest w końcu zdeterminowany przez podstawową potrzebę biologiczną, Gdyby w człowieku istniała tylko jedna hierarchia wartości, proces decyzji przedstawiałby się prosto. Zwyciężałyby zawsze te struktury czynnościowe, które by miały wyższą pozycję w hierarchii wartości. Człowiek nie byłby pascalowskim zbiegiem sprzeczności, ale tworem monolitycznym, zbliżonym do dobrze zaprogramowanego automatu. W ogólnym schemacie nerwice można traktować jako niemożność dokonania wyboru, jak u Pawłowowskiego psa, który nie mógł zadecydować między kołem a elipsą. W przypadku nerwicy rozbieżność między idealną a realną hierarchią wartości staje się tak duża, iż może utrudniać dokonanie jakiegokolwiek wyboru. Dlatego cierpiący na nerwice ma często uczucia, że znalazł się w ślepej uliczce, bez wyjścia, że kręci się w koło i stoi w miejscu. Normalnie jednak między obu hierarchiami wartości istnieją powiązania, jedna wpływa na drugą. I ostateczna decyzja jest wynikiem działania obu. Dzięki temu możemy wpływać na nasze własne zachowanie i do pewnego stopnia kształtować je wedle naszej woli, idealnej hierarchii wartości. Postępowanie człowieka nie jest tylko rezultatem jego nawyków, biologicznych potrzeb i tym podobne czynników, które mieszczą się w realnej i w przeważnej swej części nieświadomej hierarchii wartości, ale też wynika z jego świadomych dążeń, ideałów, modeli kulturowych i tym podobne, a więc idealnej, świadomej hierarchii wartości. W uformowaniu się świadomej hierarchii wartości odgrywają niemałą rolę czynniki natury społecznej i kulturalnej. Człowiek pod wpływem swego otoczenia społecznego, odgrywającego rolę sprzężenia zwrotnego, zwierciadło społeczne, koryguje wciąż swój system wartości, stara się go udoskonalić. I ten świadomy, przeważnie wyidealizowany obraz samego siebie w pewnym stopniu wpływa na formowanie się decyzji, także nie są one wyłącznie automatyczne i nieświadome. Na tym polega współdziałanie idealnej hierarchii wartości z realną. Oceniając samego siebie człowiek widzi przede wszystkim idealną hierarchię wartości, ta jest bowiem świadoma i tym samym dostępna introspekcji, natomiast często nie dostrzega swojej realnej hierarchii wartości, gdyż ta upasowana jest po większej części poniżej progu świadomości, a tym samym introspekcji niedostępna. Natomiast obserwując zachowanie się drugiego człowieka, widzimy przede wszystkim to, co on rzeczywiście wybiera, a nie to, co chciałby wybrać, to jest jego realną hierarchię wartości. Stąd bierze się tak częsta rozbieżność między tym, jak ja sam widzę siebie, a tym, jak widzą mnie inni. Psychiatra stara się ujrzeć obie hierarchie wartości, z rozmów z chorym zyskuje wraźniejszy obraz jego idealnej hierarchii wartości, dzięki temu nie patrzy zwykle tak krytycznie na swego pacjenta jak i inni ludzie, którzy stykają się przede wszystkim z jego realną hierarchią wartości. Kierkegaard w sposób barwny i dosadny następująco określa opisaną rozbieżność między idealną a realną hierarchią wartości. Myśliciel tworzy potężną budowę, cały system obejmujący istnienie i historię świata, obejmujący wszystkie tym podobne rzeczy, a kiedy przyjrzeć się jego osobistemu życiu, odkrywamy ku naszemu wiekiemu zdziwieniu okropne i śmieszne zjawisko. On sam osobiście bynajmniej nie zamieszkuje w tym ogromnym, na pałacu, ale w szopie obok albo w psiej budzie, albo co najwyżej w stróżówce. Jak łatwo można się domyśleć, u ekstrawertyków rozszczepienie między idealną a realną hierarchią wartości jest mniejsze niż u introwertyków. Ekstrawerty bardziej żyje światem otaczającym i jego hierarchia wartości jest bardziej do niego dostosowana niż do introwertyka, który zamknięty w sobie, oddzielony od otaczającego świata, swój niedosyt kontaktu z rzeczywistością kompensuje budowaniem nieraz bardzo skomplikowanego i wyidealizowanego systemu wartości, jakiemu nie jest w stanie sprostać w życiu codziennym. Między realnym a idealnym systemem wartości istnieje różnica czasowa. Realny obejmuje odcinek przyszłości i teraźniejszości na współrzędnej czasu, a idealny – odcinek przyszłości. W idealnej hierarchii wartości widzi się siebie w przyszłości, Takim chciałbym być, to dla mnie powinno być ważne i tym podobne w realnej widzi się siebie w teraźniejszości i przyszłości. Taki naprawdę jestem, to było naprawdę dla mnie ważne i tym podobne. W życiu musimy iść stale naprzód, nie możemy zatrzymać się ani cofać. Wysiłek nasz koncentruje się przede wszystkim na przyszłości. A ponieważ świadomość oświetla to, co jest najtrudniejsze, co wymaga całościowego zaangażowania układu nerwowego, przeto to odcinek przyszłości jest silniej oświetlony niż w przyszłości. Z przeszłości w świadomości utrzymuje się przede wszystkim to, co wiąże się z teraźniejszością i przyszłością. Wiele struktur czynnościowych dokonanych, a więc przeszłych, na skutek powtarzania się ulega automatyzacji. Przestają one docierać do świadomości, natomiast otoczenie przede wszystkim na nie zwraca uwagę choćby dlatego, że są stare i że wciąż się powtarzają. Dlatego człowiek często nie dostrzega tego, co widzi w nim otoczenie. Widzi on przede wszystkim swoją idealną hierarchię wartości, cele, do których chciałby zmierzać, a często nie widzi swojej realnej hierarchii wartości, to znaczy kryteriów, wedle których dokonał takich, a nie innych wyborów, kryteriów uwarunkowanych jego genetyczną konstytucją, warunkami życia i podjętymi decyzjami, od których już odwrotu nie ma, a każda dokonana decyzja, jak wspomniano, zaręża zakres ludzkich możliwości. Bogactwo systemów wartości uzależnione jest od możliwości tworzenia struktur czynnościowych. Większe więc jest ono u człowieka niż u zwierząt. Istnieje odwrotna korelacja między współczynnikiem prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych a ich mnogością. Gdy struktur jest raczej niewiele, prawie wszystkie mają szansę realizacji, ich współczynnik prawdopodobieństwa jest wysoki. Gdy ich jest bardzo wiele, jak u człowieka, u którego liczba ich przekracza prawdopodobnie najwyższe wartości astronomiczne, wówczas stosunek między strukturami zrealizowanymi, a tylko potencjalnymi układa się wyraźnie na korzyść tych ostatnich, współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych jest niski. Dlatego obserwując zwierzęta, nie spostrzegamy u nich tych wewnętrznych sprzeczności, które na każdym kroku spotykamy u człowieka. Żyją one prawdopodobnie tylko jednym, realnym systemem wartości. System wartości zbudowany jest z wielu czynników. Można by je podzielić na trzy warstwy – biologiczną, emocjonalną, społeczno kulturową Warstwa biologiczna obejmuje to wszystko, co mieści się w pojęciu biologicznego zaprogramowania, z czym człowiek przychodzi na świat i czym tylko w nieznacznym stopniu może kierować. Mieszczą się tu dwa prawa biologiczne – zachowania własnego życia i życia gatunku, i zależnie od ugruntowania się tych dwóch praw w życiu jednostki możemy mówić o jej większej czy mniejszej dynamice życiowej. Zwykle warstwa biologiczna jest najsilniejsza i gdy dochodzi do starcia między poszczególnymi warstwami, ona najczęściej zwycięża. Największy filozof odczuwając głód myśli o chlebie, a nie o systemach filozoficznych. W każdym uświadomionym zagrożeniu życia występuje lęk przed śmiercią, choćby w systemach wartości danego człowieka inne wartości były od życia ważniejsze i tym podobne. Warstwa emocjonalna obejmuje nasz stosunek uczuciowy do otoczenia, przede wszystkim otoczenia społecznego, co tu jest dla mnie najważniejsze, czy kochać, czy być kochanym, czy ludzi mieć u swych stóp, czy kontakt z nimi traktować jako swoistą zabawę, czy też jako obowiązek mniej lub bardziej przykry, czy ludzi akceptować takimi, jakimi ich Pan Bóg stworzył, czy starać się ich naturę poprawić, czy traktować ich jako swoiste instrumenty do zdobycia celu lub pokonania przeszkody stojącej nam na drodze, czy też podchodzić do nich z ciekawością dziecka, w każdym z nich starać się zobaczyć coś nowego i ciekawego i tym podobne. W warstwie tej jednak decyduje uczuciowy stosunek do drugiego człowieka. Przewaga postawy do lub od. Charakterystyczne dla tej warstwy hierarchii wartości jest tworzenie się kompleksów, jakby uczuciowych ognisk krystalizacyjnych, wokół których skupiają się nasze relacje uczuciowe z otoczeniem. Jak w ogniskowej soczewki skupiają się tu struktury czynnościowe i ulegają swoistemu dla danego kompleksu wypaczeniu. Często taki kompleks tworzy się wokół tzw. postaci znaczącej lub kluczowej z dzieciństwa, a więc matki, ojca, kogoś z rodzeństwa i Stosunek uczuciowy do tych osób kształtuje stosunki uczuciowe rozwijające się w dalszym ciągu życia w kontaktach z otoczeniem społecznym. W ten sposób człowiek widzi, w sensie emocjonalnym, otaczającego go świat poprzez swój związek uczuciowy z ważną osobą z wczesnego okresu rozwoju. To promieniowanie uczuć z ogniska kompleksu może obejmować cały świat, zdarza się tak często z kompleksem uczuciowym w stosunku do matki bądź odnosi się tylko do pewnej grupy osób lub do pewnych sytuacji. Na przykład uczucia do matki można przenosić na wszystkie kobiety, z którymi dany człowiek jest emocjonalnie związany, uczucia do ojca, na swoich przełożonych lub na społeczny system norm, uczucia do rodzeństwa, na wszystkich realnych i potencjalnych rywali w życiu i tym podobne. Kompleks uczuciowy może powstać w związku z jakąś sytuacją urazową z dzieciństwa. Na przykład z odrzuceniem uczuciowym przez jednego z rodziców. Poczuciem, że człowiek jest niekochany, niepotrzebny, że na rodzicach nie można polegać. Z poczuciem, że jest do niczego, że nic sam nie potrafi dokonać i tym podobne. Takie utrwalone postawy uczuciowe wpływają na proces formowania się decyzji. Wpływ ten dokonuje się przeważnie poniżej progu świadomości. Człowiek na przykład sam nie wie, dlaczego w ten sam sposób zrywa stale ze swoimi partnerkami erotycznymi lub dlaczego zawsze doprowadza do konfliktu ze swoim szefem. Dopiero analiza jego przeżyć dziecięcych może wykazać, że jego stosunki z kobietami modelują się na stosunku do matki, a stosunek do szefa jest odbiciem stosunku do ojca. Kompleksy tworzą się w różnych okresach życia, nie tylko w dzieciństwie i często wskutek skutek utrwalenia postaw emocjonalnych wypaczają one dalsze bieg życia. Przykładem mogą być złe małżeństwa, niepowodzenia w pracy, przeżycia wojenne czy z obozów koncentracyjnych i tym podobne. Kompleks można zaliczyć do grupy zagadnień związanych z psychopatią, gdyż jego istotą jest utrwalenie. Utrwalenie postaw uczuciowych ma znacznie większe znaczenie, gdy dokonuje się w dzieciństwie, niż gdy wystąpi w późniejszym już okresie życia. Utrwalona w dzieciństwie postawa uczuciowa ma bowiem szansę wpływania na znacznie większą liczbę decyzji niż postawa uczuciowa utrwalona w późniejszym okresie życia. Na skutek powtarzania się tych samych czynników działających na proces decyzji w końcu ich działanie ulega automatyzacji i dokonuje się poniżej progu świadomości. Dlatego często dziwimy się, że właśnie w ten sposób postępujemy, choć nieraz chcielibyśmy całkiem inaczej. Obie warstwy hierarchii wartości, biologiczna i emocjonalna, mieszczą się przeważnie poniżej progu świadomości, Odnoszą się one bowiem do czasu przyszłego. Są to warstwy historyczne, przy czym historia może sięgać poza początek życia danej jednostki, plan genetyczny, który mieści w sobie wysiłek ewolucji całego świata ożywionego. Utrwalone są one dzięki stałemu powtarzaniu. Wybieramy właśnie te formy interakcji z otoczeniem, bo tak wybierali nasi przodkowie ludzcy i zwierzęcy i tak nauczyliśmy się wybierać w ciągu pierwszych lat naszego życia, gdy tworzył się nasz metabolizm informacyjny ze środowiskiem. Ta hierarchia wartości jest nam bardziej dana, niż przez nas wypracowana, trudno nam ją zmienić, gdyż tak silnie związana jest z naszą naturą. Człowiek jednak nigdy nie jest całkowicie przez swą przeszłość zdeterminowany, jego dążenie do nowej formy w przyszłości może uwolnić go w znacznej mierze od balastu przeszłości. Stary człowiek umiera, a rodzi się nowy. Nie wiemy, jak daleko sięga wolność ludzka, w jakim stopniu człowiek może wyzwolić się z niewoli swego biologicznego dziedzictwa i wcześniej nabytych stereotypów decyzji. W porównaniu ze światem zwierzęcym jest ona bardzo duża, co wynika z niezwykłych u człowieka możliwości tworzenia struktur czynnościowych, a tym samym możliwości różnorodnych decyzji. Stopień bogactwa wyposażenia w struktury czynnościowe koreluje ze stopniem wolności. Zwierzęta obdarzone ubogim układem nerwowym nie mają dużych możliwości wyboru, ich zakres decyzji jest ograniczony i dlatego nie mogą wyzwolić się z potu trwalonych genetycznie i we wczesnych okresach rozwoju systemów wartości. Mogą tylko w określony sposób zadecydować, gdyż innych możliwości nie mają. To ograniczenie zakresu decyzji określamy zwykle pojęciem instynktu, podkreślając w ten sposób wyższość człowieka, gdyż on tylko ma być szczęśliwym posiadaczem wolnej woli, czyli zdolności świadomej decyzji, której zwierzęta rzekomo są pozbawione. Różnica między zwierzętami a człowiekiem jest tu raczej ilościowej natury. Nie ma powodu przypuszczać, jakoby zwierzęta były całkowicie pozbawione świadomej części procesu wartościowania i decydowania, część ta jest tylko bez porównania mniejsza niż u człowieka. Z kolei u człowieka proces wartościowania i decydowania nie jest wyłącznie świadomy, całkiem przeciwnie. Znaczna jego część dokonuje się poniżej progu świadomości, na zasadzie różnego rodzaju automatyzmów. Głęboko przekonani jednak o wyższości człowieka, na ogół nie określamy jego wyborów jako instynktowne. Zdolność wyboru jest zasadniczą cechą wszystkich urządzeń samostylujących, zarówno technicznych jak i biologicznych. W urządzeniach technicznych systemy wartości, wedle którego dokonują się wybory takiego czy innego sposobu zachowania się, struktury czynnościowej, jest zaprogramowane, to jest z góry przewidziany przez konstruktora. Natomiast w biologicznych urządzeniach samosterujących kształtuje się one dzięki działaniu pamięci zarówno filogenetycznej, dziedziczności, jak i ontogenetycznej, doświadczeń nabytych w ciągu jednostkowego życia. Poza tym istnieje w nim część niezdeterminowana przyszłością gatunkową i indywidualną, pole wolności i nieprzewidzialności stykające się z przyszłością. Pole to jest tym szersze, im więcej istnieje w danym ustroju możliwości tworzenia struktur czynnościowych, tylko wówczas mogą one oderwać się od konkretności życia i swobodnie poruszać się w czasie i przestrzeni. Tylko układ nerwowy, wyposażony w duży potencjał tworzenia struktur czynnościowych, może pozwolić sobie na luksus oderwania się od konkretnych potrzeb ustroju, na przyjęcie postawy abstrakcyjnej. Ta właśnie możliwość oderwania się jest, jak się zdaje, istotą wolności. Wydaje się, że pojęcie systemu czy hierarchii wartości należy do pojęć raczej abstrakcyjnych, niezwiązanych bezpośrednio z funkcjami ustroju. Przekonanie takie wynika z braku dostatecznej wiadomości o funkcjonowaniu tegoż systemu. Na razie możemy tylko hipotetycznie założyć, iż taki system musi istnieć, jeśli istnieje proces decyzji. A proces decyzji, jaki już podkreślono, jest zasadniczą cechą każdego urządzenia samosterującego, a więc też każdej żywej komórki. Komórka decyduje, czy przyjąć dany bodziec, czy go odrzucić, czy przyspieszyć, czy też zwolnić swój metabolizm, czy wejść w proces reprodukcji, czy jeszcze z tym zaczekać i tym podobne. Szczególnie działalność komórki nerwowej koncentruje się na procesie decydowania. Z wielu informacji do niej dochodzących jedne przyjmuje ona, a inne odrzuca. Przybiera pozytywną, depolaryzacja lub negatywną. Hiperpolaryzacja, wobec nich postawę, setki informacji dochodzących do komórki nerwowej z różnych receptorów i innych neuronów musi ona dać jednoznaczną odpowiedź tak lub nie i tym podobne. Czy decyzje te są wynikiem tylko przypadku i opierają się wyłącznie na działaniu prawa wielkich liczb, praw statystycznych, czy też układają się wedle swoistej, a nam nieznanej hierarchii wartości, obowiązującej już na poziomie komórkowym? Dlaczego z tysięcy sygnałów docierających w każdym momencie do siatkówki czy innej powierzchni receptorycznej tylko pewne docierają do naszej świadomości, a inne zostają z miejsca lub w drodze do wyższych ośrodków nerwowych odrzucone? Mówimy, że do naszej świadomości docierają sygnały dla nas ważne, ale co oznacza słowo ważne? Od czego zależy, że jedne są bardziej ważne, a inne mniej ważne? Nie jest to nic innego jak właśnie hierarchia wartości. Ona powoduje, że percepujemy otaczający nas świat w określony sposób i w określony sposób na nie reagujemy. Potrafimy ją do pewnego stopnia zmienić za pomocą środków chemicznych czy zabiegów neurochirurgicznych, ale dotychczas nie wiemy, na czym polega jej istota. Dopóki nie poznamy mechanizmów neurofizjologicznych i neurochemicznych warunkujących funkcjonowania systemu wartości, system ten ma charakter hipotezy roboczej, koniecznej do wytłumaczenia procesu decyzji. Do świadomości naszej docierają decyzje i związane z nimi systemy wartości działające na najwyższym poziomie integracji, a więc obejmujące całościowy układ nerwowy. Poziom całościowy powstaje jednak z poziomów niższych, obejmujących aktywność tylko części, a nawet pojedynczych komórek układu nerwowego, a to wszystko dzieje się poniżej progu naszej świadomości. Poczucie wolnej woli należy do świadomych aktów psychicznych, uważamy prawdopodobnie niesłusznie, że jest ono atrybutem wyłącznie człowieka. W rzeczywistości jednak w każdej decyzji, nawet tej dokonywanej na poziomie pojedynczej komórki, istnieje pewien margines nieprzewidywalności, margines swobody, który, jak się zdaje, nie da się ująć w karby praw przyczynowych, możliwe, że rządzą tu prawa statystyczne, ale nie jest też wykluczone, że nawet na tym najniższym poziomie integracji działa jakiś system wartości dla nas zupełnie nieznany i trudny do zrozumienia, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy do systemów globalnych, obejmujących funkcje całego ustroju, docierających przynajmniej częściowo do naszej świadomości. Od naszych decyzji, a tym samym od naszego systemu wartości zależy, jakimi się w ciągu życia stajemy, jak percepujemy otaczający nas świat i jak na nie reagujemy. Każdy człowiek inaczej swój świat widzi i inaczej na nie reaguje, a więc należy przypuszczać, że dysponuje też innym systemem wartości, gdyż od niego zależy rodzaj decyzji. Wydaje się więc, że różnice między ludźmi sprowadzają się głównie do różnic w ich systemach wartości, według których decyzje się formują. A każda decyzja jest krokiem w określonym kierunku, jest wyżłobieniem drogi w nieskończonym chaosie możliwości tworzenia najrozmaitszych struktur czynnościowych. Dlatego wydawało się celowe omawianie różnych typów osobowości i psychopatii jako wyniku trwalenia się określonych hierarchii wartości. Istnieją różnego rodzaju decyzje i nie można między nimi stawiać znaku równości, czym innym jest decyzja na poziomie neurofizjologicznym, a czym innym na poziomie psychologicznym. Inny charakter ma decyzja zautomatyzowana, powstająca poniżej progu świadomości, np. decyzje związane z aktem chodzenia, mówienia, pisania i innymi funkcjami zautomatyzowanymi, a inne decyzja świadoma, tak tzw. akt woli. Wszystkie jednak rodzaje decyzji mają wspólną cechę, są aktami wyboru między przynajmniej dwiema możliwościami. By takiego wyboru dokonać, musi istnieć określony system, hierarchia, wartości. To, co znajduje się wyżej w tej hierarchii, ma większe szanse wyboru. Zdajemy sobie na ogół jasno sprawę z tego, czym jest hierarchia wartości na poziomie psychologicznym. Dla każdego z nas jedne sprawy są ważniejsze od innych, ich ważność zmienia się zależnie od sytuacji, ale są też pewne sprawy, które utrzymują się stale na pierwszym miejscu w hierarchii ważności. Gorzej już jest z określeniem hierarchii wartości na poziomie funkcji zautomatyzowanych. Dlaczego na przykład chodząc wybieramy właśnie ten ruch nogi, a nie inny? Na no ogół obowiązuje tu zasada ekonomii. Wybierane są ruchy najprostsze, najlepiej dostosowane do danej sytuacji. Jeśli wybrane są ruchy zbędne, niecelowe, na przykład chodząc ktoś jednocześnie wyrzuca ramiona, kręci głową, nogi stawia do boku zamiast do przodu i tym podobne, to chód taki sprawia wrażenie dziwacznego, niezwykłego. To samo odnosi się do form zachowania się bardziej skomplikowanych, ale również zautomatyzowanych, na przykład naszych reakcji emocjonalnych. Jeśli ktoś na przykład śmieje się, gdy trzeba raczej płakać, lub, na odwrót, ma smutną minę, gdy inni się weselą, jeśli robi miny niedostosowane do sytuacji, jeśli jego mimika lub gestykulacja są zbyt skąpe lub zbyt obfite, to jego zachowanie się sprawia na otoczeniu wrażenie niezwykłości i dziwaczności. Hierarchia wartości w funkcjach zautomatyzowanych kształtowałaby się zatem wedle zasady przystosowania do sytuacji. Wybierane byłyby te formy aktywności, struktury czynnościowe, które najlepiej w danej sytuacji prowadzą do celu. A więc w wypadku chodzenia ruchy, które najprostszą i najszybszą drogą prowadzą nas do określonego celu i które przeciwdziałają sile ciężkości, w wypadku reakcji emocjonalnych ruchy mimiczne, gestykulacyjne, sposób mówienia i podobne, które najlepiej wrażają nasze wewnętrzne przeżycia, a te z kolei powinny być dostosowane do sytuacji zewnętrznej. Zasada ekonomii polega na tym, że w trakcie ewolucji ontogenetycznej, rozwoju osobniczego, danej funkcji i wszelkie zbyteczne, niecelowe struktury czynnościowe zostały wyeliminowane. Jeśli tak się nie stało, świadczy to zwykle o tym, że w jakimś momencie rozwoju proces eliminacji został zahamowany. Zahamowanie takie może być wywołane przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Na przykład ruchy przy chodzeniu mogą być niezręczne i mało sprawne na skutek rodzonego zwichnięcia stawu biodrowego lub noszenia zbyt ciasnego obuwia. Wybór odpowiedniej formy ruchowej w takich wypadkach musi uwzględniać utrudniające warunki wewnętrzne, zwichnięcie stawu lub zewnętrzne, ciasne obuwie. Każda decyzja ruchowa musi uprać się z tym problemem. Jest to swego rodzaju kompleks, tylko na niższym poziomie integracji. W życiu codziennym często rozpoznajemy charakterystyczne cechy osobowości czy psychopatii danego człowieka na pierwszy rzut oka, z jego mimiki, gestykulacji, sposobu mówienia podobne, a więc na podstawie funkcji przeważnie zautomatyzowanych. Stale utrzymujący się na twarzy grymas pogardy, zniechęcenia, zatrwożenia, gniewu, służalstwa podobne, pozwala nam nieraz z miejsca trafnie określić sylwetkę psychiczną danego człowieka. Analogicznie jak w wypadku funkcji lokomotorycznych przeszkoda wewnętrzna czy zewnętrzna wpływa na każdą decyzję ruchową, tak i w wypadku reakcji emocjonalnych na skutek takich czy innych czynników natury wewnętrznej i lub zewnętrznej decyzje emocjonalne ulegają zakłóceniu, wskutek czego maleje ich dostosowanie do sytuacji zewnętrznej. Kompleks emocjonalny byłby taką przeszkodą, która interweniuje w każdorazowym procesie decyzji. Decyzja emocjonalna musi uwzględniać sytuację wewnętrzną i zewnętrzną ustroju. Z różnych form ekspresji emocjonalnej wybrana zostaje ta, która najlepiej do obu sytuacji pasuje. Ponieważ sytuacje te bezustanku się zmieniają, przeto na skutek powtarzania rychło ulegają automatyzacji i tym samym wyłączeniu z pola świadomości. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie min robimy. Można przypuszczać, że naczelne miejsce w hierarchii ważności dotyczącej naszych reakcji emocjonalnych zajmuje ich stopień dostosowania się do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, analogicznie jak w wypadku funkcji chodzenia. Funkcje zautomatyzowane powstają na skutek powtarzania się określonych relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Zasada ekonomii wymaga, by struktury czynnościowe, w tych relacjach zbyteczne i niepotrzebne, zostały w procesie ewolucji wyeliminowane. Gdy jednak w hierarchii wartości na pierwszym miejscu pojawi się inny niż dostosowanie czynnik, np. zwichniecie stawu biodrowego lub ciasne obuwie w funkcjach lokomocyjnych, a jakieś utrwalone uczucie, lęku, nienawiści, pogardy i temy podobne w reakcjach emocjonalnych, wówczas ten czynnik wpływa w sposób wyraźny na formowanie się decyzji i każda decyzja musi przejść przez tę swoistą przeszkodę. Każda decyzja zostaje jakby naznaczona przez istniejący kompleks emocjonalny, co odbija się na ekspresji uczuć. Na podstawie powtarzającego się ruchu emocjonalnego, wyrazu twarzy, gestu, postawy ciała i tym podobne z łatwością nieraz możemy określić, co u danej osoby zajmuje naczelne miejsce w jej hierarchii wartości dotyczącej stosunku uczuciowego wobec otaczającego świata. To zapiekłe uczucie, kompleks i tym podobne, prasuje się na naczelnym miejscu w hierarchii wartości i wpływa na proces każdej decyzji, zwłaszcza dotyczącej związków uczuciowych z naszym otoczeniem. Proces decyzji na poziomie neurofizjologicznym można by przy obecnym stanie wiedzy w tej dziedzinie przedstawić następująco. Decyzja neurofizjologiczna formuje się w dwóch etapach. W pierwszym, analogowym, decyzje są niepełne, jakby próbne, przebiegające równolegle. Analogowo, ze zmianami zachodzącymi w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym komórki nerwowej. Potencjał generacyjny wzrasta proporcjonalnie do siły bodźca. W drugim etapie, cyfrowym, obowiązuje prawo. Wszystko lub nic, to jest język dwójkowy. Tak lub nie, tutaj decyzja jest już pełna. Obejmuje całą komórkę nerwową i w pewnym stopniu niezależna od sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej komórki, jest to ostateczna odpowiedź, której już żadna zmiana sytuacji nie może odmienić. Pierwszy etap można traktować jako przygotowanie do etapu drugiego. Nie potrafimy jednak wyobrazić sobie, na czym może polegać hierarchia wartości w formowaniu decyzji na poziomie neurofizjologicznym. Dlaczego raz komórka reaguje depolaryzacją, a raz hiperpolaryzacją swej błony komórkowej? Dlaczego właśnie taki, a nie inny neurotransmiter jest przez nią wydalany? Dlaczego na ten sam neurotransmiter może ona zareagować zupełnie odwrotnie i tym podobne? Trudno przypuścić, by rządziły tu tylko przypadek i prawa statystyczne, decyzje pojedynczych komórek nerwowych w końcu tworzą razem na ogół bezbłędną decyzję sumaryczną, objawiającą się odpowiednim do sytuacji ruchem zarówno zewnątrzustrojowym, jak wewnątrzustrojowym. Warstwa społeczno-kulturowa systemu wartości odpowiadałaby najlepiej temu, co określono tu jako idealną hierarchię wartości w przeciwstawieniu do hierarchii realnej, zbudowanej przede wszystkim z warstwy biologicznej i emocjonalnej. W tej trzeciej warstwie człowiek rzutuje się w przyszłość, takim chciałby być, takie wyznacza sobie cele, to wydaje mu się w życiu najważniejsze. Tu koncentruje się jego wysiłek, by obraz realny dorównał idealnemu. Ponieważ to, co najtrudniejsze, wymaga zwykle największego wysiłku i całościowego zaangażowania układu nerwowego, procesy decyzji zachodzące w trzeciej warstwie hierarchii wartości, w przeciwieństwie do procesów pierwszej i drugiej warstwy, prawdopodobnie rozgrywają się przeważnie powyżej progu świadomości. Wszystkie trzy warstwy hierarchii wartości są z sobą ściśle powiązane i ostateczna decyzja jest całką decyzji powstałych w poszczególnych warstwach. Ostateczna forma decyzji zależy jednak od warstwy społeczno-kulturowej. Ona nadaje jej ostateczną formę, stanowi jakby jej opakowanie. Warstwy biologiczna i emocjonalna hierarchii wartości są bardziej indywidualne, a warstwa społeczno-kulturowa bardziej kolektywna. W tej warstwie, najbardziej powierzchownej, decyzja musi być tak sformułowana, by została przyjęta przez otoczenie społeczne. Człowiek bowiem nie może oderwać się od swego społecznego otoczenia i choćby w warstwach hierarchii wartości działających głównie poniżej progu świadomości buntował się przeciw społeczno-kulturowej warstwie hierarchii wartości, to jednak jego ostateczna decyzja musi tę warstwę uwzględniać. W sposób jaskrawy fakt ten się uwidacznia, gdy człowiek dla jakiejś ze swoich decyzji, wypływającej z tak tzw. niskich pobudek, stwarza wzniosłą motywację, w którą sam często wierzy. Człowiek może się realizować tylko przez swoją aktywność w świecie otaczającym, który jest przede wszystkim światem społecznym. Chcąc więc, by struktura czynnościowa potencjalna zmieniała się w strukturę zrealizowaną, na czym w istocie polega proces decyzji, człowiek musi liczyć się z warunkami przestrzeni i środowiska społecznego, w której jego struktura potencjalna ma się zrealizować, musi ją dostosować do warunków środowiska siebie też widzi na tle tego środowiska, bez tego tła większość jego aktywności nie miałaby sensu. Dlatego w kształtowaniu osobowości odgrywa niemałą rolę hierarchia wartości otoczenia społecznego, z czasem pod wpływem kontaktów z tym, że otoczeniem staje się ona własną hierarchią wartości danego człowieka. Jest to tak zwany proces internalizacji. Internalizacja dokonuje się przeważnie w świetle pewnej świadomości. Trzeba zdawać sobie sprawę z hierarchii wartości reprezentowanej przez otoczenie, by móc ją przyjąć lub podrzucić. Proces internalizacji nie jest bierny, ale czynny. Trzeba samemu zadecydować, co zasługuje na przyjęcie, a co lepiej odrzucić z tego, co otoczenie człowiekowi demonstruje. Przebieg internalizacji może dwojako przebiegać. Dana wartość od początku może być przez jednostkę akceptowana. Internalizacja przebiega wówczas bez większych oporów. Wartość ta może być z początku przez jednostkę odrzucana. Pod naciskiem otoczenia jednostka ją jednak przyjmuje, ale jest to tylko zewnętrzna akceptacja. W istocie człowiek ją odrzuca i z nią walczy. Z czasem bunt słabnie i wartość otoczenia staje się stopniowo wartością danej osoby. Jest to tzw. postawa konformistyczna, polegająca w istocie na zakłamaniu, pozornie bowiem z lęku przed otoczeniem społecznym akceptuje się to, co wolałoby się odrzucić. Z czasem kłamstwo, zmuszające do noszenia maski w stosunku do otoczenia, przestaje być kłamstwem, człowiek akceptuje to, przeciw czemu dawniej się buntował. W wypadku postawy konformistycznej decyzje, przynajmniej w pierwszej fazie, zanim dojdzie do pogodzenia się z systemem wartości otoczenia, są wymuszone, dokonują się pod presją otoczenia. Lęk społeczny jest głównym czynnikiem, który determinuje przebieg procesu decyzji. Konformista nie ma odwagi przeciwstawić się otwarcie swemu otoczeniu społecznemu. Gdy człowiek zdobędzie się na odwagę i nie akceptuje ani wewnętrznie, ani zewnętrznie systemu wartości narzuconego mu przez jego środowisko społeczne, wówczas mówimy o postawie buntowniczej. Niekiedy udaje się człowiekowi pokonać presję otoczenia, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy połączy się on z innymi osobami demonstrującymi postawę buntowniczą. W grupie człowiek zawsze czuje się silniejszy. Wówczas z łatwością akceptuje się hierarchię wartości tej grupy i walka rozgrywa się już nie między jednostką, a jej społecznym otoczeniem, ale między dwiema grupami społecznymi. Walka ta na ogół mocno jednoczy z sobą członków grupy, a proces internalizacji przebiega szybciej i ze znacznie słabszymi oporami niż wówczas, gdy jednostka występuje sama wobec swego społecznego otoczenia. Wszelkie rewolucyjne systemy wartości, rewolucyjne w sensie ostrego przeciwstawiania się utrwalonym społecznym systemom wartości, na ogół łatwo się przyjmują i są bardzo emocjonalnie przeżywane przez wyznawców. Systemy wartości swej grupy odniesienia, to jest współwyznawców, staje się dla nich ideą nadwartościową, gotowi są nieraz dla tej idei wszystko poświęcić, nawet własne życie. Proces decyzji w takich wypadkach przebiega zatrważająco gładko, nie ma nad czym się zastanawiać, akceptowane rewolucyjne, system wartości jest jedynym możliwym. Znika tak typowe dla każdego człowieka wahanie i niepewność, wszystko w świetle tego nowego systemu staje się jasne i oczywiste. Jest to właściwie urejniowe uproszczenie obrazu rzeczywistości, redukujące niepokój związany zwykle z podejmowaniem decyzji. Nowy system wartości jest pozornie bardzo silnie utwierdzony w świadomości wyznawcy. Często wyznawca taki nie potrafi o niczym innym mówić ani myśleć, spala się w ogniu swej idei, zwrócony jest całkowicie ku przyszłości, ku nowemu światu, Jerozolimie wyzwolonej, rajowi ziemskiemu czy pozaziemskiemu, a przeszłość, Tradycje nieraz brutalnie przekreśla, na przykład rewolucja kulturalna w Chinach. Czy jednak w rzeczywistości nowy system jest tak silnie ugruntowany w psychice wyznawców? Już sam fakt, że zajmuje on tak naczelne miejsce w świadomości wyznawców, każe powątpiewać o sile jego utrwalenia. Świadomość bowiem zwraca się przede wszystkim w kierunku tego, co niepewne, trudne, wymagające maksymalnego wysiłku, a więc w teren mniej lub bardziej nieznany. Tam, gdzie człowiek czuje się pewnie, łatwo jego decyzje ulegają automatyzacji i znikają z pola świadomości. Systemy wartości, który zbyt silnie tkwi w świadomości, budzi zawsze wątpliwości pod względem swej siły utrwalenia. Proces decyzji nie jest bowiem wyłącznie świadomy, raczej przeciwnie, w większej swej części rozgrywa się one poniżej progu świadomości i działa na podstawie systemów wartości tylko częściowo uświadomionych. Walka z tradycją, typowa dla wszelkich grupy buntowniczych, jest poniekąd wywodem przemawiającym za słabością utrwalenia rewolucyjnego systemu wartości. Systemy wartości związane z tradycją, a więc z przeszłością, na ogół są silniej utrwalone w psychice wyznawców niż system rewolucyjny, tylko działają one przeważnie już poniżej progu świadomości, To też świadome i gwałtowne nieraz przekreślanie tradycji jest proporcjonalne do ich działania podświadomego. Nowy system opiera się na przyszłości, a stare systemy wartości na przeszłości. Im bardziej chce się przeszłość wymazać, tym zwykle jej działanie, przeważnie podświadome, jest silniejsze. Za słabym ugruntowaniem rewolucyjnych systemów wartości przemawia też ich dalszy rozwój historyczny. Łatwo ulegają one rozpadowi, gdy zostanie rozbita grupa wyznawców, gdy zabraknie wodza, gdy sukcesy są zbyt nikłe i tym podobne. Do podtrzymania ognia wiary zwykle konieczna jest atmosfera waki. W atmosferze bowiem lęku i agresji system rewolucyjny spełnia rolę integrującą, nadaje on sens walce, a wyznawcom dodaje odwagi do niej. Natomiast w atmosferze pokojowej to hiperintegrujące działanie systemu wartości jest na ogół zbyteczne to co jest możliwe do osiągnięcia w pełnym zespoleniu z grupą społeczną i jej wodzem jest przeważnie niemożliwe dla pojedynczego człowieka. Nie może on jawnie buntować się przeciw obowiązującemu w jego środowisku społecznym systemowi wartości. Musi go przynajmniej pozornie i choćby częściowo akceptować. Środowisko społeczne jest bezwzględne wobec każdego, kto narusza obowiązujące w nim systemy wartości. Zwykle ludzi takich izoluje w więzieniu lub szpitalu psychiatrycznym. Zależnie od aprobaty środowiska społecznego ten sam czyn może być raz karany więzieniem, a innym razem nagradzany. Przykładem jest mord i rabunek, które w czasach pokoju spotykają się z silną dezaprobatą społeczną, a w okresie wojny są aprobowane i nawet nagradzane. Postawa buntownicza jest dość typowa dla schizofrenii. Chory na schizofrenię nie może strawić społecznych systemów wartości, przeciwstawia im swój własny, może często chaotyczny, ale prawdziwy. System ten często przybiera formę idei nadwartościowej lub urojenia. W schizofrenii człowiek walkę swą z systemem wartości otoczenia społecznego zwykle przegrywa. Nikt jego systemu nawet nie bierze poważnie, traktując go jako objaw choroby, mimo że niejednokrotnie stoi on na wyższym poziomie niż obowiązujące społeczne systemy wartości. Chory na schizofrenię, podobnie jak wyznawcy rewolucyjnych hierarchii wartości, przekreśla swą przeszłość, swą tradycję, rozpoczyna nowe życie w psychotycznej postaci. Ma wstręt do tego, co jest za nim, przeszłość jest dla niego równoznaczna z szarą pustką i konformizmem, ma wrażenie, że dopiero teraz, to jest w psychozie, naprawdę się wyzwolił, że dopiero teraz jest wolne. Byłoby oczywiście niepoważne porównywać wyznawców rewolucyjnych systemów wartości ze schizofrenikami. Istnieją jednak pewne analogie, prawdopodobnie wynikające stąd, że zarówno jedni, jak i drudzy nie potrafili zinternalizować istniejących systemów wartości i tym łatwiej poddają się nowym, rewolucyjnym systemom wypracowanym przez samego chorego, jak w schizofrenii, lub przez grupę i jej wodza, jaką wyznawców. W warstwie społeczno-kulturowej hierarchia wartości ma charakter społeczny. Bo nawet w tych wypadkach, gdy jest ona w wyraźnej sprzeczności z istniejącymi w otoczeniu społecznym systemami, nowa, rewolucyjna hierarchia wartości nie jest tylko sprawą jednostki, ale całej grupy, rewolucyjnej, przestępczej i tym podobne. Sprawą jednostkową pozostaje ona w schizofrenii, ale z hierarchią wartości jednostki nikt na ogół się nie liczy i odizolowanie poszczególnego buntownika nie jest sprawą trudną. W społeczno-kulturowej warstwie hierarchii wartości proces decyzji rozgrywa się głównie w jasnym polu świadomości. Wydaje się, że fakt ten ma pewien wpływ na społeczny charakter hierarchii wartości i procesu decyzji. Po prostu w pełnej świadomości decyzja staje się za trudna, człowiek szuka wsparcia w swoim społecznym otoczeniu, wybiera to, co jest społecznie akceptowane. Decyzje w warstwie biologicznej i emocjonalnej w przeważnej swej części dokonują się poniżej progu świadomości, często całkiem automatycznie. Człowiek nie czuje tu ciężaru decyzji, nie zdaje sobie sprawy z jej wagi. Wszystko idzie tu sprawniej na zasadzie tradycji, to jest utorwania pewnych decyzji w ciągu indywidualnego życia. W warstwie społeczno-kulturowej wybiega się w przyszłość, wzory społeczno-kulturowe są modelami, do których staramy się dostosować. Wejście w przyszłość wymaga odwagi i wysiłku, dlatego świadomość nie zostaje tu wyłączona, decyzja dokonuje się powyżej progu świadomości i dlatego szuka się tu wsparcia grupy społecznej. My jest silniejsze i odważniejsze niż ja. Społeczny charakter hierarchii wartości i procesu decyzji w warstwie społeczno-kulturowej sprawia, że do pewnego stopnia zacierają się indywidualne różnice. Gdyby człowiek zachowywał w pełni swoją indywidualność, wówczas klasyfikacja typologiczna byłaby utrudniona, nie byłoby ludzi podobnych do siebie, każdy z nich żyłby w swoim indywidualnym świecie. Tymczasem tak nie jest. Nawet w psychozie świat zachowuje pewne cechy wspólne dla danego kręgu kulturowego i danej grupy społecznej. Warstwa społeczno-kulturowa hierarchii wartości łączy ludzi z sobą, nie są już sami, należą do ludzkiej wspólnoty, mają podobne systemy wartości i podobnie przebiega u nich proces decyzji. Z drugiej jednak strony rozdziela ich od siebie, stwarza granice między grupami ludzkimi o różnych systemach wartości. W ten sposób tworzy się typologia systemów wartości, która jest ściśle powiązana z typologią osobowości i psychopatii. W swoim środowisku społeczno-kulturowym człowiek ma do wyboru wiele różnorakich systemów wartości. Dysponuje one nie tylko aktualnymi systemami, ale też tymi, które już należą do historii. Niemniej nadal mogą działać zapłodniająco na psychikę ludzką. Wybór jednego z wielu systemów wartości łączy człowieka z grupą system ten wyznającą. W dawniejszych czasach, gdy możliwości komunikowania się między ludźmi były znacznie mniejsze niż obecnie, problem wyboru systemu wartości nie przedstawiał większych trudności. Ludzie bardziej skupiali się w jednym kręgu, w którym panował określony system wartości, np. krąg rodzinny, zawodowy, klasowy, religijny, patriotyczny i tym podobne. To, co nie odpowiadało danemu systemowi wartości, było zazwyczaj określane jako barbarzyńskie, dzikie, prymitywne, heretyckie i tym podobne. W dobie współczesnej, dzięki rozwojowi środków komunikacji, a także dzięki rozwojowi nauk archeologicznych i etnograficznych, ma się łatwy dostęp do różnych kręgów kulturowych i do różnych systemów wartości. Jednocześnie wszędzie można zanotować dewaluację dawniej obowiązujących systemów wartości. Człowiek więc ma znacznie większą swobodę wyboru systemów wartości, a jednocześnie bardziej krytyczne do nich nastawienie. Jednocześnie nie ma tak silnej wiary jak dawniej akceptowane przez siebie systemy wartości. Wiara jest istotnym czynnikiem dla umocnienia systemu wartości, gdy jej brak system jest bardzo luźno, bo tylko na zasadzie racjonalnej, związany z psychiką danego człowieka, wiara jest czynnikiem emocjonalnym, który zespala system z ja. Wiara nadaje systemowi jego dynamiczną siłę w zdobywaniu czasu przyszłego, poczucie, że w tym znaku przyszłość zwyciężymy. Bez niej przyszłość staje się całkowicie tajemnicza i zatrważająca. Lęk atomowy, typowy dla naszej współczesnej cywilizacji, jest przykładem utraty wiary w przyszłość i wszelkie systemy wartości. Jeśli warunki społeczne układają się w ten sposób, że istniejące w społeczeństwie systemy wartości ulegają zachwianiu i ludzie przestają w nie wierzyć, to na zasadzie równowagi większego znaczenia nabierają głębsze warstwy systemu wartości, to jest warstwa biologiczna i emocjonalna. W przeciwieństwie do warstwy społeczno-kulturowej, której charakter jest kolektywny, warstwy te mają charakter indywidualny, u każdego człowieka inaczej się kształtują i zwrócone są w przeszłość filogenetyczną i ontogenetyczną, Oczywiście każda decyzja jest krokiem ku przyszłości, zamienia ją w teraźniejszość i przeszłość. To, co potencjalne dzięki decyzji, staje się czymś rzeczywistym. Przyszłość jest zawsze potencjalna, teraźniejszość i przeszłość – rzeczywista. W warstwie biologicznej i emocjonalnej hierarchii wartości decyzja formuje się na zasadzie zdobytego doświadczenia, nawyku, perseweracji. Pierwsze miejsce w systemie wartości zajmują te struktury czynnościowe, które już najczęściej były wypróbowane. Ich współczynnik prawdopodobieństwa realizacji jest największy. Dlatego mówimy, że te dwie warstwy hierarchii wartości zwrócone są ku przeszłości, a raczej na niej się opierają. Natomiast w warstwie najbardziej powierzchownej, to jest społeczno-kulturowej, hierarchia wartości opiera się na przyszłości, na wyimaginowanym obrazie świata. Warstwa biologiczna i emocjonalna jakby mówi człowiekowi, trzymaj się mojego systemu wartości, bo dotychczas się go trzymałeś i wszystko było dobrze, a warstwa społeczno-kulturowa wierz w mój system wartości, bo tylko w ten sposób osiągniesz szczęście w przyszłości. Warstwy biologiczna i emocjonalna działają na zasadzie nawyku, decyzje powtarzające się są najlepsze właśnie dlatego, że się powtarzają, stąd bierze się ich automatyzacja i zapchnięcie poniżej progu świadomości. Warstwa społeczno-kulturowa działa na zasadzie wiary, Wierzę, że dany system przyniesie mi szczęście, decyzja podjęta wedle tego systemu daje największe szanse spełnienia moich marzeń. Nie opieram się tu na przyszłości, ale na obrazie przyszłości. Jeśli w warstwie biologicznej i emocjonalnej czynnikiem wspierającym określony kierunek procesu decyzji jest liczba dokonanych analogicznych wyborów, to w warstwie społeczno-kulturowej czynnikiem tym jest liczba wyznawców tegoż systemu. Im ich jest więcej, tym wiara jest na ogół silniejsza. Przyszłość jest zawsze niepewna, zdobycie jej wymaga maksymalnego wysiłku, stąd pełne zaangażowanie świadomości i stąd dążenie do kolektywnego wysiłku my silniejsze niż ja. Nawyk jest często nieświadomy, wiara zawsze świadoma. Nawyk opiera się bowiem na przyszłości, a wiara na przyszłości. Brak wiary powoduje, że trzecia warstwa, społeczno kulturowa systemu wartości rozpada się, nie ma już ona siły mobilizującej do stawienia czoła przyszłości, przyszłość staje się groźna i przerażająca, człowiek cofa się przed nią. Nie chce brać odpowiedzialności za swój los i za los swego społecznego otoczenia, woli być wciąż niedojrzały, brać i zamiast dawać, nie brać na siebie ciężaru odpowiedzialności. Brak wiary rozbija ludzką wspólnotę. Ta sama wiara ludzi łączy, wiedzą, o co walczą i że w tej walce mogą na siebie liczyć. Gdy w nic nie wierzą, nic ich już nie łączy, czują się osamotnieni, wyalienowani. Na ogół psychologowie i psychiatrzy są skłonni rozpatrywać osobowość w płaszczyźnie biologicznej i psychologicznej, biologiczna i emocjonalna warstwa hierarchii wartości, a nie doceniają nieraz płaszczyzny socjologicznej, warstwa społeczno-kulturowa hierarchii wartości. Dwie pierwsze warstwy sięgają głębiej i są bardziej utrwalone niż warstwa trzecia, socjologiczna. A w klasyfikacji szuka się zazwyczaj tego, co sięga głęboko w strukturę klasyfikowanych przedmiotów i co stosunkowo jest najmniej zmienne. Nie znaczy to jednak, by warstwa społeczno-kulturowa systemu wartości była bez znaczenia dla formowania się osobowości. Presja otoczenia społecznego modeluje osobowość człowieka, wpływając nieraz bardzo dotkliwie na proces formowania jego decyzji. Pod wpływem presji otoczenia człowiek niejednokrotnie zmienia się do tego stopnia, iż trudno nam uwierzyć, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Obywatel porządny i dobrotliwy w czasach pokoju może stać się okrutnym, brutalnym potworem w czasie wojny, rewolucji lub klęsk żywiołowych. Rządza mordu, stłumiona w czasach pokojowych, w czasie wojny dzięki aprobacie społecznej zostaje u niego wyzwolona. Pod wpływem różnego rodzaju instytucji, w którym człowiek musi się podporządkować, decyduje on wedle hierarchii wartości tychże instytucji, postępując nieraz we w sobie i tracąc z czasem zdolność własnej i niezależnej decyzji. Wiemy, jak bardzo władza zmienia człowieka, staje się on często bezwzględny, obojętny, bezuczuciowy. Pod wpływem władzy zmienia się bowiem jego hierarchia wartości, najważniejsze staje się dla niego to, co wiąże się z zadaniami instytucji czy grupy, w której władzę sprawuje. Wiemy, jak ludzie zmieniają się pod wpływem wyznawanych przez siebie ideologii, tracą nieraz własne zdanie i zdolność wrażania własnego sądu, a ich decyzje są sterowane przez wodza lub przez grupę, do której przynależą. Psychopatologia wyznawców mogłaby stanowić osobny rozdział psychopatologii psychopatów. Wiemy też, jak zmienia się osobowość ludzka pod wpływem zmian społeczno-kulturowych, na przykład u ludzi, którzy z jednego kręgu kulturowego przechodzą do innego. Gwałtowne zmiany tego typu, np. przejście z kultury tzw. pierwotnej do kultury tzw. nowoczesnej, mogą spowodować poważną dezintegrację osobowości, prowadząc nawet do psychos, przeważnie urejniowych. W birze przemian społeczno-kulturowych, różnego rodzaju nacisków w otoczenia osobowość człowieka traci swój stabilny charakter, a czasem zmienia się nie do poznania. Trudno nam powiedzieć, co stanowi jądro osobowości, jego część najmniej zmienną. W każdym razie wydaje się, że warstwy biologiczna i emocjonalna są głębsze niż warstwa społeczno-kulturowa. Z drugiej jednak strony wpływy natury społeczno-kulturowej mogą zmieniać formy zachowania tak głęboko tkwiące w psychice ludzkiej, jak na przykład formy życia erotycznego i wyładowania agresji. Trudno więc nieraz określić, co jest warstwą powierzchniową, a co warstwą głęboką. Człowiek jest tak silnie związany ze swoim środowiskiem społecznym, że nie można odizolować jego biologii od wpływów tegoż środowiska, a życie uczuciowe człowieka koncentruje się wokół otoczenia społecznego, to też oddzielanie warstwy emocjonalnej od społeczno-kulturowej byłoby zupełną fikcją. Hierarchia wartości, która z tych trzech warstw, jak się zdaje, jest zbudowana, tworzy integralną całość i nieraz trudno nawet określić, co ma walor biologiczny, a co emocjonalny czy społeczno kulturowy Rozróżnienie tych trzech warstw ma znaczenie dla zrozumienia, jak bardzo skomplikowany jest proces decyzji. By decyzja zapadła, musi być przedtem określone znaczenie wybranej struktury czynnościowej dla ustroju, to znaczy musi być ona ustawiona w hierarchii ważności, ważniejsza jest wybrana, mniej ważna, odrzucona. Różne są jednak cele i znaczenia. Cel biologiczny, np. zaspokojenie głodu, może okazać się silniejszy od celu uczuciowego lub społeczno kulturowego Ale proces decyzji może też przebiegać odwrotnie i cel biologiczny zostanie odrzucony na rzecz uczuciowego czy społeczno-kultrowego, np. gdy głodna matka rezygnuje ze swego pożywienia, by nakarmić dziecko, lub gdy mimo głodu człowiek nie tyka pokarmu, który w jego kręgu kulturowym jest objęty tabu. Czasem w sytuacjach konfliktowych, a jeszcze wyraźniej sytuacjach granicznych, gdy człowiek jest w obliczu śmierci, wyjawia on swoją prawdziwą hierarchię wartości. Na przykład w warunkach tzw. normalnych może on imponować otoczeniu swoją ustabilizowaną i społecznie akceptowaną hierarchią wartości dobry obywateli, i dobry ojciec rodziny, a w warunkach niespokojnych dezintegracji i lęku zmienia się on nieraz w ludzką bestię. Czy bestia ta tkwiła w nim zawsze? Tylko w czasach spokojnych była stłumiona przez lęk społeczny, a wydobyła się na wierzch w czasach niespokojnych, pod wpływem lęku przed śmiercią i dzięki rozluźnieniu hamulców społecznych. Czy też człowiek nie jest ani bestią, ani aniołem, ale zlepkiem różnorodnych i przeważnie sprzecznych z sobą form przeżywania i zachowania się, struktur czynnościowych, których wybór zależy od nawyku, okoliczności zewnętrznych i prawdopodobnie wielu czynników niedochodzących do naszej świadomości? W takim wypadku trudno by mówić o osobowości człowieka, gdyż jego cechą najbardziej charakterystyczną byłaby zmienność, a ta jest antytezą osobowości. Jest to stare pytanie, czy człowieka przedstawić w formie posągu stwardego i trudno zniszczalnego materiału, czy też w formie oparu, który zmienia swe kształty i gęstość lub trzciny na wietrze się chwiejącej. Hierarchia wartości, którą człowiek świadomie i podświadomie sobie stawia, jest czynnikiem stabilizującym zmienność ludzkiej natury, gdyż ona wyznacza kierunek naszych decyzji. Ale ona sama też jest zmienna, kształtuje się pod wpływem bardzo wielu czynników biologicznych, emocjonalnych i społeczno-kulturowych, których znaczenie nie zawsze da się jasno określić. Ma ona swoje warstwy powierzchniowe, jakby na pokaz, i warstwy głębsze, które człowiek przed otoczeniem ukrywa albo sam dobrze nie zdaje sobie z nich sprawy. Ma ona swoje pola archaiczne, sięgające swą historią do pierwszych lat życia, a prawdopodobnie też znacznie poza początek indywidualnego życia, w początki życia danego gatunku albo jeszcze dalej, w początki życia w ogóle, ale ma też pola najnowsze, powstałe na skutek aktualnej presji otoczenia i aktualnych potrzeb. Nie zawsze stare hierarchie wartości zwyciężają w walce z nowymi, czasem bywa odwrotnie. Choć teoretycznie sprawę traktując, starsze powinny silniej determinować proces formowania decyzji, gdyż mają za sobą większe doświadczenie, więcej decyzji już dokonanych. Z codziennej obserwacji wiemy, jak najbliższe aktualne środowisko społeczne, środowisko rodzinne, i środowisko pracy wpływa na kształtowanie się hierarchii wartości i tym samym osobowości człowieka. Człowiek zmienia się pod wpływem małżeństwa, pod wpływem pracy i tym podobne. Można nawet mówić o charakterystycznych cechach osobowości związanych z pracą, np. typ lekarza, księdza, nauczyciela, rejenta, rolnika, marynarza i tym podobne. Analogicznie można by określać typy małżeńskie, w których pewne cechy charakteru kształtowały się w ciągu lat dobrego czy złego pożycia. Szersze otoczenie społeczne, a więc krąg kulturowy, do którego się należy, wyraźnie wpływa na kształtowanie się hierarchii wartości, a tym samym na osobowość człowieka. Pojęcie charakteru narodowego nie jest, jak się zdaje, tylko czystą fantazją, ale właśnie wyrazem tych wpływów, które zresztą przy dłuższym okresie działania mogą odbić się na genotypie, gdyż ludzie obdarzeni cechami aprobowanymi w danej grupie społecznej mają większe szanse prokreacji niż ci, którzy ich są pozbawieni. Inne cechy osobowości są aprobowane przez grupę względnie zintegrowaną i stabilną, a inne przez grupę zbezintegrowaną, labilną. I tak słusznie Kretschmer zauważył, w czasach spokojnych my izolujemy i leczymy psychopatów, a w okresach burzliwych psychopaci nas izolują w więzieniach. Jak już wyżej zaznaczono, decyzje powtarzające mają większą szansę realizacji niż decyzje odrzucane, zasada nawyku lub trwania. Nie jest to jednak reguła bezwzględna, zdarza się, że decyzje stale odrzucane w pewnych sprzyjających sytuacjach zostają wreszcie realizowane. Otoczenie jest wówczas zaskoczone, że dany człowiek zachował się w ten sposób, zupełnie niezgodny ze swoją dotychczasową linią życia i typem osobowości. Jest to zwycięstwo pokonanego i tłumionego. Problem, jak się zdaje, sprowadza się do tego, że w układzie nerwowym nic nie ginie, że struktura czynnościowa odrzucona w momencie decyzji tkwi gdzieś u by ukazać się przy następnej okazji i swą obecnością zakłócać harmonijność przebiegu procesu decyzji. Im większej siły trzeba do stłumienia przeciwstawnej struktury czynnościowej, przeciwstawnej do struktury wybranej i realizowanej, tym silniej będzie się ona pojawiać przy każdym następnym procesie decyzji. Warunki ludzkiego życia, szczególnie presja społeczna, bardzo tłumią ludzkie możliwości zarówno w dobrym, jak i złym kierunku. Dynamika tych możliwości jest na ogół duża i nie dają się one całkowicie zniszczyć, tkwią gdzieś głęboko ukryte w człowieku, nieraz wystrzelą w formie wybuchu, jak się to dzieje w schizofrenii, lub wyjdą na powierzchnię w sprzyjających warunkach, np. tendencja do zabijania w czasie wojny, w silnym podnieceniu emocjonalnym, gdy człowiek nie wie, co robi i mówi i podobne. W tych wypadkach istnieje zwykle wyraźna sprzeczność między oficjalną a nieoficjalną hierarchią wartości. Oficjalna to ta, którą prezentujemy światu zewnętrznemu i do której staramy się nagiąć wszystkie nasze decyzje, tak by struktury czynnościowe zrealizowane mogły być akceptowane przez otoczenie. Nieoficjalną natomiast hierarchię wartości chowamy głęboko w sobie, często nie zdajemy sobie z niej w pełni sprawy, a w żadnym razie nie chcemy, by otoczenie o niej coś wiedziało. Przy formowaniu się decyzji dochodzi zwykle do starcia się między oficjalną i nieoficjalną hierarchią wartości. Człowiek taki jest wewnętrznie zakłamany, żyje wedle dwóch systemów wartości, oficjalnego, na pokaz, i nieoficjalnego, jak najbardziej prywatnego i ukrywanego przed otoczeniem. Zintegrowanie systemów wartości działających w człowieku jest zadaniem bardzo trudnym, zwykle przekraczającym możliwości człowieka, dlatego zawsze ma on w sobie tyle sprzeczności. Człowiek dąży jednak do scalenia siebie, do stworzenia porządku i harmonii w swojej egzystencji, a boleśnie odczuwa wewnętrzne rozbicie i wewnętrzne sprzeczności. Wewnętrzne zakłamanie jest najczęściej najpoważniejszą przeszkodą w tym dążeniu do wewnętrznej harmonii. Człowiek musi mieć odwagę spojrzeć na samego siebie i nie bać się odsłonić kłamstwa, które w nim tkwi, a które jest wynikiem niescalonych i z sobą sprzecznych systemów wartości. Psychiatra powinien swemu pacjentowi dodać odwagi i ułatwić mu szukanie prawdy o sobie, gdyż wiele ze swego zakłamania jego pacjent sam nie widzi. Oczywiście nie może to być brutalne odsłonięcie prawdy, zresztą psychiatra nigdy nie powinien być pewien swej hipotezy co do struktury osobowości swego pacjenta i jego hierarchii wartości. Chodzi o to, by wspólnie z pacjentem miał odwagę wyruszyć w tak trudną podróż, jaką jest poznawanie ludzkiej natury. Podejmując próbę klasyfikacji natury człowieka, nie należy zapominać o jej nieoznaczoności, to znaczy o tym, że nie mieści się w najlepszym nawet systemie klasyfikacyjnym. Zawsze coś z konkretnego człowieka wystaje poza ten system i nie mieści się w szufladce, do której usiłujemy go wtłoczyć. Nie ma czystych typów osobowości, czystych typów psychopatii. Klasyfikujemy do określonego typu na podstawie przewagi pewnej grupy cech, nie wykluczając możliwości istnienia u danej osoby cech z innej grupy klasyfikacyjnej. Typologia ma charakter ilościowy, a nie jakościowy. Każdy człowiek mieści w sobie wszystkie typologie i one wcale jego nieoznaczoności nie wyczerpują. Świadczy o tym choćby fakt, że wciąż powstają próby typologiczne i wciąż dąży się do ulepszania klasyfikacji. Na przykład określenie kogoś jako ekstrawertyka, cyklotymika czy syntonika nie oznacza, że nie ma on cech z grupy przeciwnej, introwertyka, schizotymika czy osoby autystycznej. Cechy te są tylko słabiej zaznaczone. Występują jakby marginesowo w porównaniu z cechami kręgu cyklotymicznego. Cyklotymik może mieć swój bogaty świat przeżyć i wykazywać nawet pewne cechy rozszczepienne, np. urejniowe, a schizotymik może mimo braku pełnego kontaktu emocjonalnego ze swoim otoczeniem znajdywać przyjemność w życiu zewnętrznym, zwłaszcza we władzy i nieraz, podobnie jak cyklotymik, jest skłonny do znacznych wahań nastroju. Zresztą cyklofrenia i schizofrenia, a psychozy, które wedekret chmera stanowią szczytowy punkt continuum ciągnącego się od normy, to jest cyklotymii lub schizotymii, poprzez psychopatię, cykloidia i schizoidia, do psychozy, cyklofrenia i schizofrenia nigdy nie przebiegają w całkiem czystej postaci. Zwykle w jednej z nich jest nieznaczna, a czasem całkiem, wyraźna psychosis schizoaf domieszka psychozy z kręgu przeciwnego. Klasyfikacja jest czymś dynamicznym, określa ona istniejące w człowieku tendencje i proporcje, jego możliwości i to, co zostało z nich zrealizowane. Ostrych granic między jednym przedziałem klasyfikacyjnym a drugim nie ma. Należy o tym pamiętać, gdyż w ten sposób oszczędza się sobie i swym kolegom niepotrzebnego wysiłku na jałowe spory. Autorzy poszczególnych systemów klasyfikacyjnych na ogół zdają sobie dobrze sprawę z nieoznaczoności natury ludzkiej i granice ich klasyfikacji nigdy nie są dostatecznie ostre. Nieraz prowadzi to do pewnego pomieszania pojęć, gdyż te same cechy osobowości mogą być zaliczane przez jednych jako typowe dla danego typu osobowości, a przez drugich jako charakterystyczne dla innego typu. Twierdzenie, że hierarchia wartości stanowi jakby jądro systemów klasyfikacyjnych ludzkiej typologii, jest może uproszczeniem. Wydaje się jednak, że wpływając na proces decyzji, najlepiej oddaje ona sposób, w jaki się człowiek realizuje w ciągu swego życia. Oczywiście pojęcie osobowości powinno oddawać też tkwiące w człowieku możliwości, ale jak dotąd nie ma sposobu określenia struktur czynnościowych potencjalnych. Nie wiemy, co człowiek może, do czego jest zdolny, wiemy natomiast w przybliżeniu, jak ze swoich możliwości skorzystał. Znamy struktury czynnościowe zrealizowane, ale nie znamy potencjalnych. Oczywiście są różne stopnie realizacji, realizacja w myślach, marzeniach, planach, realizacja w słowach i realizacja w czynach. Z chwilą realizacji struktura czynnościowa nabiera określonej formy, w fazie potencjalnej jest to na czymś nieokreślonym, chaotycznym, nie wiadomo, co z niej wyniknie. Można by tu doszukiwać się pewnej analogii z procesami zachodzącymi w pojedynczej komórce nerwowej. W pierwszej fazie decyzji komórkowej, to jest potencjałów generacyjnych działających na zasadzie analogowej, sytuacja jest niepewna, nie wiadomo, co z niej wyniknie, pobudzenie czy zahamowanie. W drugiej fazie decyzji komórkowej, to jest w fazie potencjałów ibicowych, działających na zasadzie rachunku binarnego, tak? Nie czyli cyfrowej, sytuacja się wyjaśnia, zapada ostateczna decyzja tak lub nie, depolaryzacja błony komórkowej lub jej hiperpolaryzacja, pobudzenie lub hamowanie. W relacji do świata otaczającego największą wartość mają czyny, dalej słowa, a na ostatnim miejscu myśli. Traktując z tego punktu widzenia struktury czynnościowe, można za potencjalne uważać te, które mieszczą się w obrębie własnego świata i nie wychodzą na świat zewnętrzny, a więc uczucia, plany, marzenia, myśli i tym podobne, a za struktury zrealizowane, słowa i czyny. Gdy się jednak spojrzy na proces decyzji od strony przeżywającej ją jednostki, sformowane przeżycie psychiczne, mimo że nie zostało jeszcze wyrzucone w świat otaczający, ma już charakter struktury czynnościowej zrealizowanej. Odczuwamy to najlepiej wówczas, gdy nad jakąś decyzją długo się wahamy. Odczuwamy wtedy niepokój, wątpliwości, wyobrażamy sobie w alternatywie następstwa jej jednej możliwości, a za chwilę drugiej nie możemy spać w nocy. W końcu jednak zapada decyzja, już wiemy, co mamy zrobić i choć nic nie robimy, ogarnia nas spokój i determinacja. Każda decyzja jest wyznaczeniem określonej drogi, mimo że jeszcze nie zrobiło się ruchu w tym kierunku, już wiadomo, gdzie ma się iść. Z drugiej jednak strony decyzje, które nie byłyby w ten czy inny sposób realizowane w świecie otaczającym, przestałyby być realne, stałyby się fikcją, silnie przeżywanym marzeniem i tym podobne. Tak więc pytanie, w którym miejscu struktura czynnościowa potencjalna przechodzi w strukturę zrealizowaną, pozostaje nadal bez odpowiedzi. Dla przeżywającego jest to moment ostatecznej decyzji, gdy sam sobie odpowiada tak lub nie. Dla obserwującego jest to moment zewnętrznej aktywności, a więc wrażenia decyzji w otaczającym świecie. Oceniając charakter czy osobowość danego człowieka, oceniamy nie tyle jego samego, gdyż to bywa przeważnie niemożliwe choćby ze względu na nieznajomość jego potencjalnych struktur czynnościowych, co jego odbicie w otaczającym świecie powstałe przez wyrzucenie na zewnątrz zrealizowanych struktur czynnościowych. Jak się zdaje, pojęcie charakter oddaje dobrze to, co człowiek zostawia w swym otoczeniu, jakiś ślad, imprinting. Sam człowiek jest nieoznaczony, da się jednak określić i oznaczyć to, co wyrzeźbił on swą osobą w otoczeniu, jakiś ślad po sobie zostawił. Ślad ten jest zazwyczaj trwalszy od samego człowieka, a nieraz sięga w lata, nawet w wieki po zakres jego życia. Każda realizacja siebie ma w sobie coś z aktu twórczego, wymaga wysiłku integracyjnego, odwagi, decyzji, odwagi wyrzucenia tego, co tkwi w środku, w świat zewnętrzny, odwagi potrzebnej do obrony tego, co zostało na zewnątrz wyrzucone i tym podobne. Słowa choracego non omnis moria, nie wszystkie kumre, można by odnieść do każdego człowieka, gdyż każdy człowiek realizując siebie tworzy też świat otaczający. I to co tworzy, jest dostępne naszej obserwacji, na tej podstawie określamy jego charakter czy osobowość. Dlatego może cechy charakteru czy osobowości wydają się nam stałe i niezmienne, mimo że człowiek jest w rzeczywistości niestały i zmienny. Niezmienny jest ślad, jaki w otaczającej rzeczywistości pozostawia, ale on sam jest zmienny. Dlatego proces decyzji wydawał się tak istotny dla zrozumienia struktury osobowości. A ponieważ wynik tego procesu zależy od hierarchii wartości, która jest stosunkowo łatwiejsza do określenia niż sama osobowość, może słuszne jest, aby rozważania klasyfikacyjne dotyczące typów osobowości zredukować do analizy hierarchii wartości. Jak starano się szczegółowo przedstawić w książce poświęconej depresjom, interakcja z otoczeniem, tak tzw. metabolizm informacyjny przebiega w dwóch fazach. W pierwszej, filogenetycznie starszej i sterowanej przede wszystkim przez starsze części mózgu, diencephalon, rukinencephalon, zapada decyzja co do postawy uczuciowej względem otoczenia i poziomu dynamiki życiowej, nastroju. Decyzja ta zapada poniżej progu naszej świadomości i tym samym jest od woli niezależna. W drugiej fazie, filogenetycznie młodszej i sterowanej przeważnie przez nową korę mózgu, neocortex zapadają już bardzo różnorodne decyzje dotyczące różnych form naszej interakcji w świecie otaczającym. Jeśli pierwsza faza dotyczy przede wszystkim postawy do i od, to druga faza kieruje postawą nad, czyli tym, w jaki sposób działam na otoczenie, zostawiam w nim jakiś ślad, próbuję go przekształcić na obraz i podobieństwo swoje. Obie fazy mają swoje hierarchie wartości. W pierwszej fazie przedstawia się ona prosto. Świat ma wartość dodatnią lub ujemną. W pierwszym wypadku przeciąga on i jest źródłem przyjemności, w drugim odpycha, jest źródłem przykrości. W pierwszym wypadku człowiek dąży do ekspansji w świat otaczający, przyjmuje postawę ekstrawertywną, syntoniczną, cyklotemiczną. W drugim wypadku zamyka się on w sobie, ucieka przed światem, przyjmuje postawę introwertywną, autystyczną, schizotemiczną. Stawiając na świat otaczający stawia się jednocześnie na drugie prawo biologiczne. Zachowanie gatunku zmusza, bowiem do ekspansji w tenże świat, zmusza do zespolenia się z nim. Miłość góruje tu nad lękiem i nienawiścią. Gdy się ucieka przed światem otaczającym, na pierwszy plan wysuwa się pierwsze prawo biologiczne. Zachowanie własnego życia staje się wartością najważniejszą, świat otaczający budzi lęki i nienawiść, grozi on bowiem zniszczeniem. W pierwszej fazie hierarchia wartości przedstawia się prosto, stawia się na świat otaczający i na drugie prawo biologiczne lub na samego siebie i na pierwsze prawo biologiczne. Oceniając ludzi, staramy się jak najszybciej zakwalifikować ich do jednej z dwóch zasadniczych klas, z przewagą postawy do lub postawy od na klasę ludzi ciepłych, chcących się do nas zbliżyć, oraz na klasę ludzi zimnych, od nas uciekających. Klasyfikacji tej dokonuje się, jak już wspomniano, poniżej progu świadomości, należy ona bowiem do pierwszej fazy interakcji z otoczeniem, a ta operuje poza zasięgiem naszej świadomości i wolnej woli. Dlatego podział na typ ekstrawertywny, cyklotemiczny, syntoniczny i introwertywny, schizotemiczny, autystyczny jest zasadniczy, na ogół najłatwiejszy do przeprowadzenia, gdyż dokonujemy go automatycznie, instynktownie, bez większego zastanawiania się, po prostu wyczuwamy daną osobę jako należącą do jednej z dwóch klas. W drugiej fazie metabolizmu informacyjnego hierarchia wartości przedstawia się znacznie bardziej skomplikowanie niż w fazie pierwszej. Tutaj bowiem tworzą się różnorodne formy interakcji z otoczeniem, które są tym bogatsze, im silniej rozwinięta jest nowa kora mózgu, neocorteks. Z wielkością i różnorodnością struktur czynnościowych wiąże się wielość i różnorodność decyzji, a tym samym systemów wartości, wedle których decyzje są podejmowane. Osobowość oczywiście nie zamyka się w systemie wartości, w jej określeniu wiele innych czynników odgrywa rolę, na przykład szybkość podejmowania decyzji, czyli szybkość reakcji, siła i równowaga procesów pobudzenia i hamowania, co stanowi podstawę typologii Pawłowowskiej, przewaga procesów intelektualnych lub emocjonalnych i podobne. Wydaje się jednak, iż system wartości w typologii osobowości jest sprawą zasadniczą i że się właśnie na nim warto skoncentrować, próbując zaklasyfikować człowieka do jednej z klas typologicznych. Wydaje się też, że najpraktyczniej jest za podstawową klasyfikację przyjąć tę, którą się ogólnie stosuje w codziennej praktyce psychiatry i klinicznego psychologa, zdając sobie sprawę oczywiście z faktu istnienia wielu innych systemów klasyfikacyjnych. Jak już wspomniano, ta praktyczna klasyfikacja mniej więcej pokrywa się z sobą, jeśli chodzi o podział typów osobowości i typów psychopatii. Różnica między typem osobowości a typem psychopatii ma charakter ilościowy, a nie jakościowy. W klasyfikacji tej będziemy mówić o typach schizotymicznych, introwertywnych, autystycznych i o typach cyklotymicznych, ekstrawertywnych, syntonicznych. Podkreślono już, że w tym podziale chodzi o zasadniczą postawę wobec otaczającego świata i że odnośna decyzja zapada w pierwszej fazie metabolizmu informacyjnego. W drugiej fazie metabolizmu informacyjnego mogą istnieć różne hierarchie wartości, ale spróbujemy ograniczyć ich analizę do tych, które występują wyraźnie w innych typach osobowości czy psychopatii według podziałów stosowanych w praktyce psychiatrycznej i psychologicznej. Do typów takich należą historyczny, psychasteniczny, anankastyczny lub obsesyjny, epileptoidalny, paranoidalny, impulsywny, despotyczny, emocjonalnie niedojrzały i tym podobne. Podziały takie można mnożyć zależnie od cech osobowości, które wysuwają się na pierwszy plan. Trzy pierwsze typy osobowości czy psychopatii, historyczny, psychasteniczny, anarkastyczny, są spotykane w praktyce chyba najczęściej.